3, 2, 1. Witam, Fantasmagia, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 273. Ja się Damian Profilaka-Dachman i ze mną jest Piotr kudanegaka Kulan Dzień dobry, wieczór wszystkim. Witam Cię, Piotrze, w tym specjalnym odcinku świątecznym, wigilijnym. Zastanawiam się, czy powinniśmy zacząć od życzeń, czy może zakończymy na życzeniach. I łamanie się się zastanawiam się, czy, czy będziesz tutaj proponował zaśpiewanie kolend? Bo to nie jest najmocniejszy punkt mojego głosu, ani wykonania, ani nic w tym stylu, więc z lekką obawą o tym myślę, czy tutaj zaraz odpalisz jakąś muzyczkę w tle i będzie, wiesz... Nie, jestem pod wrażeniem, wiesz, polskich programów muzycznych i między innymi jaka to melodia odcinka 500276. tysięcy To jedną nutkę poproszę w takim razie. A ja po pół. <laughs> po pół to, wiesz, to, poszklanie i narusztowanie, jak to się mówi. No, ale tam, tam musisz przynajmniej mieć jedną nutkę, można na przykład zgadzać bez nutki. Nie, chyba musi być jedna. Jedna no, to jest to minimum. Ale to właściwie... Ale co to za mózgi do... są, nie? Co to za mózgi? Jak to musi być osłuchane w tylu tych, nie wiem, tych piosenek, trzeba mieć web jak sklep. Żeby Czy to bardziej rozpoznać. chyba działa na zasadzie domyślania się od podpowiedzi? Tak znaczy żeby... no, ileż tych hitów tutaj może być? jedna nie nutka po to chyba totalnie nic nie może pomóc a no to to jest. Ale wiesz, ale gotowić. zwykle to jesteś w stanie rozpoznać, tylko że widzisz, to musi być niesamowicie, że. wiesz, no to nie ma jakiegoś wstępu, nie wchodzimy w melodii, czy to jest pierwsza nutka tego, tamtego. No i... Znaczy, ci, którzy tam wygrywają, to mają to oczywiście opracowane. Nie? To jest wiesz, lecz, ja to... już miliard w rozumie. Tak, tak, ale widzisz, nie wiem, jaki to jest format, nie? skąd on się wziął, ta, jaka to ta melodia. Czy ze Szwecji, czy z Ameryki, czy tam z Bangladeszu, ale to jest niesamowicie popularny program, nie? I, ym obok tych innych e, ostatnio popularnych programów, to mi się wydaje, że już jesteśmy takim, taką mam ta polska telewizja, to jest taka polska, takie reality show slash dokumenty. Ale jaka to melodia jest dalej normalnie, normalnie imitowana, tak, w telewizji? A tak, tak, mówisz, jakbyś nie oglądał. Powiem Ci, że ja nie widziałem przez dobre parę miesięcy, to, bo znaczy generalnie... Myślisz, że odkąd, odkąd te skandale wyszły, tak, z tym prowadzącym? A co tam co robił? Bo ja to widzisz do tyłu. Znaczy, to, ja za, tak, za że ja słyszałem w formie plotek, które powtarzamy, aczkolwiek nie biorę za nie odpowiedzialności. Jeśli jest taka y, sytuacja, że one są nieprawdziwe, ja je bardzo chętnie oszczekam. W każdym razie usłyszałem, że tam po prostu miał jakieś problemy, gdyż związał się z jakąś kobietą, y, będąc oczywiście żonatym, a ta kobieta była z tego znana, że gdzieś w Ameryce kradła futra. I, y, Ach ta... tak, masz rację. Była jakaś taka sytuacja. Ale I ta to jest właśnie... jego... To była ta jego kobieta, z którą się on związał, czy to była jego żona? Widzisz, tych informacji już nie posiadam i żeby tutaj nie, nie, ten, nie wprowadzać zamętu, nie będę okay. gdzieś w Ja ten. w międzyczasie udało mi się szybko zaczerpnąć wiedzy internetowej, że wyobraź sobie, jest to amerykański format, który w oryginale nazywał się Name Dead Tune, Mm -hmm. No i w 5 Cedur. listopada 2012 było 2,5 tysiąca odcinków, więc faktycznie... A to jest koniec, czy są powtórki w takim razie? Co teraz nie, nie, nie, znaczy chyba to był dwutysięczno... kurczę, o Jezu, nie odmienię tego, 2500, odcinek numer 2500, o tak, mm -hmm. więc teraz pewnie jest jeszcze dalej. Dwutysięczny odcinek nie no, dwo, właśnie 2500 czyli 2500 hmm. słyszałem, klaut. że jedą na klaty z modą na sukces, jeśli chodzi o liczbę <głos> odcinków <głos> no, ale I ostatnio, nie ostatnio też oglądałem kawałek jak modna na sukces, nie? bo jak człowiek nadrabia zaległości <głos> telewizyjne, są święta to już <głos> po prostu ten lifting, ten botox na twarzach tych ludzi którzy już grają w, tych, w tym w tym serialu od 30 lat to już jest niesamowite, bo już te, te, ta skóra to wygląda tak jak folia, taka naciągnięta, wiesz próżniowa, taka, taka folia, którą kanapki sobie obwijasz, może nie próżniowa ale taka właśnie folia spożywcza, spożywcza. To tak, po no, prostu nie, ale oni tam jadą, nadal tam mają te problemy nadal tam są wiesz, sercowe rozterki, ale powiem ci tak, że jest jeden człowiek który tak naprawdę załatwił na amen polską telewizję i do tego stopnia, że już po prostu koniec już chyba w tej polskiej telewizji nic Takiego naprawdę fajnego nie uświadczymy, uświadczymy, i to jest reżyser, pierwszy reżyser Polsatu, Okił Hamidow. Tak, on robił najróżniejsze formaty. Począwszy od jego głównego, czyli tak, świata, według kiepskich, ale on też nawet kiedyś jakiś spalił. Ale wiesz, ale na przykład, że te formaty to są takie wiesz, jak, jak te Adidosy, albo Adidas z czterema paskami, nie? Albo Niko. Nie, no, no po prostu, on jak robił dwa światy, to on nie, nie robił na przykład Big Brothera, a nie brał licencji na coś, tylko z tego co wiem, to oni po prostu zrobili, co możemy zrobić. Yy, jakiś reality show, które jest niby podobna koncepcja, ale jak to skopiować, no nie to, żeby było coś innego. Znaczy ja rozumiem, że tam, wiesz, pewne rzeczy to one później już mogły być licencjonowane, chyba tam bar był, ale mi bardziej chodzi o te dokumenty. Ja rozumiem, że tam jest pamiętnik z wakacji, który jest taki na takim bluzie, nie? Ale Teraz każdy program w telewizji, każdy program w telewizji ma jakiś fabo dokument. Tak, I tam o detektywach ta... to już jest chyba 20, nie? Tam W11, detektywi. Ma Malonowscy. Ale wiesz co, ale to Zywasziena? ten, ty mówisz o nim, on to jest tylko polsatowski chyba, tak mi się wydaje. No nie, się no, ale tylko... właśnie TV4, Ja tutaj cały czas krążę TVN. po, po, po rajanach wiedzy, o których nie mam zielonego pojęcia za bardzo, tylko tak bardziej, tak mi się wydaje, niż wiem okay. na pewno, bo w W11 czy tam W12 to chyba było na tvn tak, nie. No. A on tam jakieś yy, biuro kryminalne, to chyba się nazywało? S tak, ale słuchaj, yy, TVP2. Ostatni bastion no, kabaretu proszę. polskiego, no nie? Nagle okazuje się, że nie mają swój program telewizyjny, który się tam nazywa jakoś. No właśnie tam. to było chyba to biuro kryminalne. To był taki, taki. Takie W11, tylko że tam byli prawdziwi aktorzy. Nie, to chyba była szkoła życia, to co oglądają. Już jeszcze szkoła życia, ojej. Jakaś dziewczyna. To jest w ogóle taki wiesz, polski, polski to po prostu romans. Wchodzimy młoda to młoda no dziewczyny. Tak. To jest po prostu jak w Incepcji. <laughs> ale wiesz, rozwaliło mnie, bo tam poziom aktorska, aktorstwa jest oczywiście bardzo wysoki, nie? ale czasami to, jak oni potrafią z kamienną twarzą recytować te wszystkie niby um, naturalne wypowiedzi, no to jest, to jest szkoła, to jest Hamlet, to jest Holubek, jakby na to patrzył, to po prostu byłby brawo, no, naprawdę. No ale to tak, to tak mówię, że po prostu oglądam tę telewizję i tak nie mam za bardzo co z tym czasem zrobić, to oczywiście yy, Możesz do się w Nie możesz się doczekać Kevina sam w domu, w no, ale, jest, no ale w, znaczy są dwa filmy, które, które mi się zawsze kojarzą z gwiazdką i oczywiście tak jak mówisz, Kevin sam w domu, ale drugi film to, to jest Gwiazdka o Griswoldów. Zresztą, ja nie pamiętam, jaki jest tytuł polski, ale, bo, bo, ale to chyba się tak nazywa, że Gwiazdka o Griswoldów albo coś takiego, ale to jest Christmas Vacations. Vacation. A, tak, tak. Z Chevy Chase'em, no, mm -hmm. rewelacyjny po prostu film, ja go uwielbiam. To też jest taki, taka, taka, taka pocztówka zupełnie innych czasów. nie? i zupełnie innego podejścia. Na... Te, te filmy w polskiej, w polskiej wersji one miały jakieś takie kosmiczne m, m, kosmiczne tytuły, bo to sam, bo generalnie chyba wszystkie były przedstawione jako w krzywym zwierciadle? Tak, bo, bo generalnie jest taka seria, znaczy, nie wiem taki, taki przedrostek się daje National Lampoon do, do, do, do pewnych filmów. Nie? Między innymi ta seria Wakacji, bo tam jeszcze były przecież Griswoldi, Europejskie Wakacje Griswoldów, w ogóle wakacje Griswoldów, jak oni na drugi koniec Ameryki jadą do jakiegoś Luna Parku, który okazuje się zamknięty, i ostatnia część najmniej udana to jest wakacje w Las Vegas. No, ale przecież Van Wilder, to też jest National Lampoon, między innymi. Trochę tego było. No, tak, ale... no i w Polsce, w Polsce to wszystko było właśnie jako, jako w, krzywy, w krzywym zwierciadle. I to, ten film świąteczny, o którym mówisz, nazywał się Witaj, święty Mikołaju. A właśnie, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Zupełnie <laughs> no, jest, wiesz. Tytuł naprawdę bardzo adekwastny. No, Szczególnie, tam Święty Mikołaj to tam się pojawia oczywiście w wersji takiej animowanej, ale to są świetne sceny w ogóle w tym filmie, bo to jest, wiesz, tak jak mówię, inne czasy, nie? Teraz jakby zrobili taki film, no to się robi taki film, żeby on był, żeby dziecko po prostu wychodzi z brzucha, już mogło go obejrzeć, że tam nie było nic takiego zdrożnego. A tam jakieś tam lekkie podteksty erotyczne, słownictwo, nie, nie, nie zawsze jakieś tam eleganckie, no super sprawa, więc jak ktoś będzie oglądał teraz w telewizji filmy, to niech szuka właśnie Witaj Święty Mikołaju i Kevin sam w domu. Pamiętacie, że ja mam zupełnie inny film, taki świąteczny, typowy mój ulubiony, który widziałem setki razy i jest to jeden z niewielu filmów, które obejrzałem z komentarzem autora, znaczy ponieważ film mi się tak podobał i widziałem go tyle razy, to chciałbym się go obejrzeć w całości z komentarzem od reżysera i tam tak. kilku aktorów. To jest w ogóle strasznie fajna sprawa, która która, jeżeli ma się więcej czasu, to czasami warto sobie mm -hmm. znaleźć tak. taką edycję filmu z tym, że właśnie. I to jest Love Actually, czyli to właśnie miłość w wersji tak. polskiej. Jest bardzo, jeszcze, bardzo a jest jeszcze wersja się polska tego filmu. Oj. E, e, tylko zapomniałem, jak ona się nazywa. Tam szturgra, Zresztą okładka jest bardzo podobna. Jest, e, oczywiście schemat jest e, nie ma e, jota taki sam, tylko oczywiście no, te sytuacje są inne. Nie? I, i, i, I tam... Troszeczkę inaczej to jest zakręcone, ale też jest taki bardzo podobny. No, ale to jest, no, to jest sympatyczna komedia. Bardzo przyjemna, ona, bardzo przyjemna. Tak komedia jest taka właśnie. Świąteczna, tak, tak. I mm -hmm. ja ten się widziałem naprawdę dużo mm -hmm. razy. No Nawet ja ostatnio z żoną rozmawiałem, że musimy w te święta też go obejrzeć. Bo... To powinna być taka tradycja, że oglądamy <coughs> pewne filmy. Nie czekamy, aż Polsat je pokaże, bo teraz już na DVD to wszystko można zdobyć. Wiesz, kiedyś to człowiek miał jakiegoś wypranego VHS-a z Kevinami i oglądał. w Czwartą kopię z Kopii. Tak, a teraz wiesz. Może tam w cyfrowej telewizji Kevin będzie wyglądał jak żyleta, ale to jakiś ten klimat musi być. To nawet czasami jak taka, masz taką fatalną kopię, że jest gdzieś taka powyginana ta taśma, że do prawie ci magnetowid wciąga kasetę już nie chce oddać, to jednak jest taki klimat. Jeszcze ten lektor taki przyjemny głos ma. To jest, to są święta. To Wiesz, są to, są jest, święta. to jest to, czego już, już dzisiejsza młodzież nazwijmy to nie będzie przeżywała, tego, tego szaleńczego odgłosu głowicy wideo, która robi... I się blokuje i ty z drżącym sercem popatrzysz przez klapkę, że niestety kaseta została pożarta albo podarta, a to film z wypożyczalni. Mm -hmm. To Senevrati. A, otóż to. to albo po robo takich tych wycieczek w ogóle w przeszłość, to ostatnio przyglądałem swoje stare, swoją starą biblioteczkę i znalazłem kompendium K5. Nie Czy kierasz, taką publikację. Czy to było związane z, z Secret Service? Części tak, Czy... ale to, było, to, to, bo to była książka, która była wydana yy, jako niby piąta część yy, tej serii Kompendium Wiedzy. No właśnie. Ale generalnie to było tak, że Kompendium Wiedzy były wydawane przez Secret Service, a później były te wszystkie takie niesnaski, yy, no problemy rozstali, z nazwą, ucili, problemy tak. z, z, z prawem do marki. New Secret Service. Tak, i w międzyczasie Martinez i przyjaciele wydali tą książkę. I no, powiem ci, że to się tak ciekawie czyta, bo na przykład jest tam jeden rozdział, który jest poświęcony y, samodzielnie składamy PC-a. Tak się nazywa. I stary, <śmiech> to dobre jest tak jak teraz masz, że, wiesz, bo teraz to jest tak, że jak czegoś nie wiesz, to a, wchodzisz na jakąś stronę, gdzie masz nie, w podpunktach wszystko wypisane, jak tam jest jakiś typu y, naprawto.com.pl, czy coś takiego, albo, albo nie wiem, wchodzisz na, y, na YouTube i tam wpisujesz, na, na pewno ktoś tam coś już takiego zrobił i to sfilmował, więc praktycznie wszystko no, a wiesz, w najgorszej, w najgorszej wersji wchodzisz na Facebooka do jakiejś gry związanej z grami czy też z komputerami tak. i pisze, że chcę sobie złożyć peceta, poraczcie. No, ale a tu masz tak, to nie wiem, to chyba to się po prostu wierszówkami płacili, bo całość zaczyna się po prostu niemal jak jakiś, jakaś opowieść, no nie, o tym, jak to jest z tymi komputerami, ale później te rozdziały, które są poświęcone temu, jak złożyć komputer, no to jest to jest poezja sama w sobie, no nie? To jest... Być może to jest właśnie coś dobrego dla, dla osób, które nie wiem, jako młode osoby zupełnie nie wiedziały tak naprawdę, co się kryje we wnętrzu tej obudowy. I na co trzeba zwracać uwagę, kiedy się e, tworzy to wszystko, no kiedy składamy. No, ale to powiem Ci, że bardzo przyjemnie się e, do tego wraca, aczkolwiek jak ja na przykład miałbym składać peceta, czytając na przykład, nie wiem, 20 czy 30 stron jakiegoś takiego opisu, ten, to bym tego nie zrobił. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy masz, wiesz... 5000 rodzajów procesorów. Co roku zmienia się, prawda, slot na tym, podstawka na, na, na procesorze, wiesz trzeba inną płytę główną, jak coś chcesz zmienić. No i w ogóle masakra. To jest, to jest zupełnie co innego, ale tam w ogóle, co jest, co jest dobre, to kompendium 5, ono zostało wydane, właśnie tak zupełnie wiesz, z nienacka. I między innymi tam e, oprócz jednego wstępu pojawia się, jakby, taki, takie dwa felietony. Jed, jeden felieton autorstwa Aleksa Uchańskiego, i to jest, to jest e, człowiek, który pracował. No, że on jest w ogóle związany z branżą przez dłuższy czas, i teraz, e, teraz chyba nawet też pracuje w jakichś widownictwach, ale to już e, ma mniejsze znaczenie. W każdym razie on wtedy pisał e, dla Top Secret, dla Gamblera, i tam też pisze o wojnie, nie jaką toczyli. Tylko oczywiście w takich ciepłych słowach. Hmm. Że, że teraz to już właściwie jak się na to patrzy, no nie, no to tak można za żonowaniem na to, na to spojrzeć, no i wiesz, takie sympatyczne. I najlepsze jest to, że w ogóle Marcin Przasnecki, czyli Martinez, wiesz, opowiada w ogóle rewanżując się metaforą i ta metafora jest genialna. I ja na przykład no koła, konia z rzędem temu, kto po prostu potrafi ją tak ładnie z, z, zinterpretować. Jeśli ją przeczytam, bo ona jest naprawdę wyjątkowa. Drogi Aleksie, zrewanżuje się metaforą. Krowa w Indiach nie wie, że robi świętą kupę. Jej koleżanka pasąca się na mazowieckich łąkach ma taką samą przemianę materii. Wyjąwszy drobne różnice we florze bakteryjnej związanej z klimatem. I formuje na łące równie zgrabne placki, a jednak jej życie polega na noszeniu mleka w skórzanym worku, zaś kończy się rzeźni. Gdyby urodziła się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, to miałaby status diametralnie inny, robiąc dokładnie to samo. Miałaby. Status diametralnie inny, robiąc dokładnie to samo. Przyjmuję Twoją wyciągniętą rękę i począcham. To jest, jest dokładne słowo: słowo począcham nią w braterskim uścisku. Miłe słowa pod moim adresem przyjmuję jak zwykle z I tam zakończę tam stwierdzeniem, że tak jak większość bohaterów programu Zwyczajni, Niezwyczajni, to był też program. Nie wiem, czeka, ja, czy ja zrobiłem to, co każdy tak. robiłby na moim miejscu. Zwyczajni, Niezwyczajni to jest kolejny program, który promował, i to było dobre, promował pewne postawy w obywatelach czyli taką bezinteresowną pomoc, taki altruizm. I to było fajne. Yy, tam jeszcze pamiętam, że kiedyś był taki program, tylko już zapomniałem, jaki to był tytuł, który zajmował się jednaniem jakichś zwaśnionych, nie wiem, rodzin. Nie wiem, czy kojarzysz yy, yy, coś takiego. Yy, czekaj, czekaj tam, tam się zawsze pojawiała kobieta z kwiatami na koniec. No nie, bo chodziło o to, że powiedzmy... Nie było jakieś tam, wzruszyłam... Kurde, powiedzmy, że się poróżniła ze swoim bratem. historia coś takiego, Urzek, to... Może urzekła mnie, mnie historia. Tak. Urzekła. A jak już tak a propos dawnych programów telewizyjnych, kojarzysz może, jak się nazywał, bo nie mogę przypomnieć sobie ten program, interaktywny program telewizyjny, gdzie były jakieś takie scenki rodzajowe, zawsze była jakaś historia, nie wiem, czy na przykład, czy chłopak powieł, tak, tak, tak. I tam zawsze byli goście w studio, które się przesiedali na lewo i na prawo i niby ludzie mieli dzwonić. I Wiesz, w zależności to... od tego, na co udzwonią, to taki był ostatni... Yy, no część. właściwie to można powiedzieć, że to jest interaktywne wideo, Jedna no z takich właśnie. pierwszych gier e, multiplayerowych. Dawida Kanżeje. Tak, to... tak. W której, której e, twój udział w rozgrywce opierał się właśnie na, na, na głosowaniu, takim 0700, więc. E, nie, no, trochę... no wiesz, myślę, że dla, dla części z nas pierwsze gry interaktywne, gdzie udział brał się na dzwonieniu, to były te gry. Z Hugo, z, tak? Chyba, tak? Z Hugo, w, Czy tam czy wydra, wygra, wygra. Mhm. Z panem Japą bodajże. Tak. O, co za czasy. Znaczy, no, ja ja, ja pamiętam tak. niektóre te, te, te gry i ja się zastanawiałem, jak oni to fantastycznie robią, wiesz. Biorąc pod uwagę, jakie jest, jakie jest opóźnienie między sygnałem telewizyjnym, a tym, co ty widzisz u siebie, a jeśli chodzi o, o rozmowę telefoniczną, to zwykle jest tak, że jak gdzieś dzwonisz do radia, czy gdzieś w telewizji, to każą ci wyłączyć odbiornik. Tak, bo się zawarcie no, robi. No, no jest, jest sprzężenie, tak, że albo jest jakieś opóźnienie, w sensie, że wiesz, ty coś, jak słuchasz na przykład na, w odbiorniku, a nie przez telefon, no to wiesz... Dwie, trzy sekundy ci zajmie, zanim tak zareagujesz. I no tu, w grze komputerowej, gdzie polega, która polega na omijanie jakichś tam słupków, bo sterowanie tak, więc by Ja przeczuwam, że tam musiał być niezły swindel Szczególnie, no, że tam. Ja jed... siedział za ścianą. Tak, bo większość gier przecież, które tam były, to były gry zręcznościowe, takie, gdzie jest czas reakcji... Hugo, wspomniany no, przecież. No Hugo to jest jedno, jedna gra, bo tam się po, tam jakimś terenem, jakąś ścieżką biegło, ale druga gra, to na przykład pinball był, nie? Który, no, to trzeba być sam analitycznie, numer, tak jak w szachach, nie? Przewidujesz ruchy piłki, tak 15 sekund do i wiesz, który naciska no, i tak nie. dalej. Naciska? No tak, tak, no. Ale Ci, że to w tamtych, tak. Ale w tamtych czasach to była mega frajda. I teraz zastanawiam się, kto to prowadzi. Że jak sobie tak myślę, no nie, oczywiście to jest pewnie totalnie błędy, to staje przed oczami Prokop, nie? Który mógłby się bo był pan, nie wiem, czy na Polonii? Na Polsacie Polonii na Polonii, wiem, że chyba było... Ta, ale to było tak, tak, że były głoś... różne gry, no nie? Że ktoś tam mówi, tak, to, co, to w co tak. gramy? W to, w tamto, z Ramto, no nie? I, i się chodziło, no nie? Ja, ja najbardziej pamiętam, kto, to chyba prowadził pan Japa, tak zwany, czy wydra, wygra. Mhm. E, I tylko tam to było chyba, już nie pamiętam, czy to było zręcznościowe, czy bardziej to była jakaś taka gra logiczna, że tam on zadawał jakieś pytanie i, i, i dzieciaki odpowiadały. Mhm. Oj kurczę, już pamięć nie ta niestety. No tak, tak. No, ale może przejdziemy w takim razie do dobrych wiadomości. No, ja na przykład się bardzo z tego cieszę. W końcu, w końcu na ekrany kin trafia Doom 3. Ach, o to, jest, to jest najlepsza wiadomość tego roku, powiedziałbym. Jak zobaczyłem trailer, to po prostu chciałem to teraz natychmiast od razu oglądać. No nie, ale oni jednak potrafią. To jest właśnie, to jest ostatni, ja jeszcze kiedyś powiedziałem, że to jest ostatni bastion takiego właśnie kina akcji, w którym e, pewne rzeczy, które my po prostu bierzemy za absurd, oni robią nas śmiertelnie, poważnie. I oni mają swoją tam grindhouse, bo ostatnio nawet widziałem Coś, co, jest, co było totalnie odjechane, gdzie, gdzie głównym bohaterem był jakiś taki policjant, który nie wiem, czy on miał jakąś super siłę czy jakieś moce, ale on robił takie rzeczy, że, że tego się aż nie dało oglądać. Ale to było coś w stylu jakiś super bohater, Ale jak masz te filmy takie Sensacyjne, sensacyjne właśnie jak DOM tak, 2, jak seria tak, tak. Doom. Bo to jest wiesz, te, te filmy moim zdaniem można porównywać ze szklaną pułapką, czy, czy, Oczywiście. czy no takimi popularnymi tak. filmami sensacyjnymi. Tylko tak. po prostu oni do tego zupełnie inaczej podchodzą. Dla nich to, że chwatet biegnie wzdłuż budynku po ścianie w dół, otoczony morzem banknotów, jest równie dobre jak rozwalanie helikoptera z tak. motoru mhm. Ale to jest, to jest właśnie niezwykłe w, w kinie indyjskim że oni jakby patrzą, właśnie można zobaczyć, jak oni widzą na przykład kulturę właśnie zachodu, oni ją filtrują przez swoją kulturę, na przykład nie pozwalają, żeby pewne rzeczy, które są, które mogłyby iść, na przykład, nie wiem, byłyby niesmaczne, nie, dla, dla, dla, dla, dla ich kultury, albo to nie pasowały, oni nie pozwalają, żeby one się przestały ale wszystkie te takie rzeczy, które, które są jakby mm, okej, okay, nie? Czyli właśnie to, co jest związane z kinem akcji, czyli jakieś eksplozje, wybuchy, goście typu macho, wiesz, rozpięte koszule, tam kratka na brzuchu i tak dalej, wiesz, no po prostu koleś, który ma jeden karabin, ale potrafi załatwić cały pluton, no nie, wroga. Gra na kodach po prostu. Tak, no <głos》>, dokładnie, to jest świetne, ja, ja doceniłem jednego tego aktora, ja zresztą zauważyłem, że, że kilku mi tak naprawdę przypadło do gustu, ale ten jeden, Szaruk Han, chyba on się nazywa, nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale, to jest, ale to, jest ten sam, to jest ten sam aktor, który grał właśnie w Donie dwa między innymi. I niedawno... On no w Donie pierwszym i w drugim, tak? Ale Wiem, że widziałeś Piotrze, jeśli ktoś nie widział, to bardzo polecam. A ostatnio, no też takim przypadkiem, bo na Netflixie to jest właśnie to, że czasami możesz coś, jakąś perełkę odkryć. Bo zwykle na przykład jak pójdziesz do sklepu, to nie kupisz jakiegoś filmu nie wiedząc co to jest, no chyba, że gdzieś masz jakieś takie przeczucie to jest taki, taki impuls buy, też się może trafić. Ale na Netflixie, powiedzmy, włączasz, zaczynasz oglądać i jeśli Ci się podoba, to po prostu zostajesz przy tym. Jeśli nie, to, to dajesz, dajesz skip i sobie możesz włączyć inny film. I prostu... Przepraszam, ja muszę wejść w to, bo tak sobie pomyślałem, że może tylko na pewno definitywnie powiedzmy naszym słuchaczom, że nie mówimy o filmie DUM 3, tylko DHOM, bo tak. to, to mogło zabrzmieć różne Ta, Nie mówimy o kontynacji tej hały z Hollywoodu, <laughs> tylko mówimy o wybitnym filmie akcji. Tak jest. Który jest po prostu tak, taką cyną, ale tak sympatyczną i tak po prostu jakąś. Ja nie wiem, jak oni może. Może oni tego nie traktują jak komedię, może to jest właśnie nasza interpretacja, właśnie, że my to patrzymy z takiej innej perspektywy, właśnie przez pryzmat filmów zachodnich, że dla nas to jest po prostu taka komedia akcja. Nie? Dla nich to też śmiertelnie pomarne. Być... My to oglądamy w stylu tego, jak oglądasz Nagą Broni, czy tak? Hot Shops. Tak mm -hmm. naprawdę jako taki sensacyjny film, przepełniony tak absurdalnymi akcjami, że po prostu trzeba się z tego śmiać, bo to jest wtedy bardzo zabawne. Tak. Ale jeżeli próbujesz podejść do tego filmu tak totalnie na poważnie, no to może przyjść uczucie żenady. Mhm, mm mhm. Mm to prawda, ale ja, ja tylko, bo ja wiem, że to nie dla każdego jest temat. Ja, ja polecam naszą nową, otwartą grupę facebookową do tego, żeby właśnie komentować yy, yy, spostrzeżenia, czy nie wiem, polecać jakieś filmy nie, z Bollywood. Yy, jak mówię, mój filtr jest bardzo taki dosyć ma, ma, ma bardzo gęste sitko i nie wszystko przechodzi. Ja mam jednak, ja obejrzałem ostatnie kilka filmów, i muszę przyznać, że najlepszym z nich był ten, który właśnie wklejał na tej, na tej grupie, której nazwę zaraz podam. On się nazywa Jab Tak Hai Jan. I to jest, angielski tu jest As Long As I Live. I no jest fantastyczna historia człowieka, który poznaje piękną dziewczynę, która jak to już jest prawda w kulturze hindusów, już ma narzeczonego W sensie już jest komuś przeznaczona. Ale jakoś to tak pięknie jest w tej, w tej miłości, że jeśli coś ma być, prawda, coś, jakiś, jakiś romans, jak, znaczy nie romans, to takie brzydkie słowo, romans, ale jeśli ma, jeśli jest szansa, żeby z tego, z tego małego gienka zapłonęła wielka miłość, no to nie można, prawda, przydłużać tego gienka i jakby to, to tak się pięknie rozwija, ale później dochodzi do pewnej sytuacji, kiedy to życie bohaterów zupełnie gdzieś się rozgałęzia i tak dalej, i tak dalej. No, fantastycznie się to ogląda. bo to jest, Oczywiście tam jest tam nutka tej komedii, ale to jest, to jest też dramat. Ja oglądając ten film po prostu i byłem i do końca mnie trzymał w napięciu. Ja nie wiem, Piotrze, powiedz widziałeś ten film, czy nie? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. To z, naprawdę to muszę powiedzieć Twojej żonie, że się zrasznie. Kiedy to będzie świąteczny film w takich przypadkach? Nie, no to jest akurat to jest film, który naprawdę polecam każdemu. Nie będę poddażał tytułu, jak to się sobie cofnie, a nasza, nasza grupa nazywa się po prostu Grupa Uznania Bollywood. I no, to jest taki, takie małe miejsce, gdzie będziemy o tym opowiadać. Dla koneserów. Tak, dla koneserów dobrego bollywoodzkiego kina. Bo Bollywood, Bollywood to jest w ogóle nazwa, której sami Hindusi nie używają. I to jest, to jest też ciekawostka. Poza tym podobno są Pollywoody, Tollywoody, Lollywoody i tak dalej, i tak dalej, bo jakby różne regiony nie tylko właśnie w Indiach, a na przykład nie wiem, w Afryce, jeśli słyną z tego, że produkują filmy, to mają swoje Hollywoody nazwy, nie? Ale chyba nie możemy przedłużyć, musimy jednak ten, ten ciężki temat gier, yy, związany właściwie też z końcem roku, podjąć. Yy, to nie jest jeszcze do końca to takie podsumowanie, o którym myślałem, ale chciałem, żebyśmy tak, yy, że takie główne podsumowanie, prawda, yy, zrobimy w kolejnym odcinku, lub jednym z kolejnych odcinków już yy, w nowym roku. Tak, w związku z już chyba podliczonymi głosami i tak, tak. ankietą. W tym momencie właśnie y, y, trwa, trwa, jest to cały czas, ankieta. Link na razie jest na Facebooku. On zostanie wklejony teraz do, do opisu tego odcinka, więc w momencie po prostu możecie sobie wejść na scenę www.fantasmagirę.net, kliknąć w link. Ankieta jest na identycznej zasadzie jak przez ostatnie kilka lat zawsze była, czyli podajemy 10 tytułów. Gier, które uważamy za najlepsze, w porównaniu od najlepszej do najmniej najlepszej, jeśli tak można powiedzieć. Nie trzeba podawać powiedzmy, 10 tytułów, wystarczy nam nawet kilka. I jakiś komentarz ewentualnie do tego, jeśli chcecie uzasadnić, jeśli chcecie, na przykład, nie wiem, żebyśmy być może najciekawszą opinię zacytowali w odcinku. No i też trzeba podać... a gry podajemy bez względu na, no, jak, na jakiej platformie graliśmy. Że tutaj nie ma... Tu jest pełna tolerancja, jeśli ktoś gra na Noki 3030, <tostan> w nową wersję Węża, tam, nie wiem, tam update jakaś w wersji 9.7, czy coś takiego, to super, to się liczy. Na przykład, nie wiem, mniej kwadratowe są kwadraciki? Okej, okay, to się liczy. Ale y, nie ma absolutnie tutaj preferencji, czy to jest na One, czy to jest na... PlayStation 4, czy to jest na, na Xboxa i tak dalej, tak dalej. No i oczywiście trzeba też podać śmierdziuszka roku. Śmierdziuszek to jest gra, która, która nas najbardziej rozczarowała. I ja rozumiem, że... Znaczy, są pewne typy, ja mam nadzieję, że ludzie pamiętają, co było na przykład na początku roku, to nie, to nie tak, że będziemy teraz tylko te, na przykład, nie wiem, Forza 5 mówić, bo, bo, bo coś tam, nie? Przecież ja nie chcę to nikomu powiatrzyć. Ale, ale ja na przykład nie grałem w Force 5, chociaż mnie strasznie rozczarowała. Ale nie wiem, czy to jest rozczarowanie roku. I na przykład moim rozczarowaniem roku też chyba nie są y, Aliens, Kolonial nic, nie? Ale to już wiesz, to jest jakby coś, o czym będziemy mogli porozmawiać. Głębszego, głębszego przemyślenia. Tak, tak, więc, można na szybko. Naprawdę proszę, żebyście weszli na stronę y, właśnie Fantasma tam kliknęli link do ankiety, chwilkę poświęcili, żeby oddać swoje głosy i y, w odcinku jak już będzie tego Trochę to będziemy mogli właśnie podsumować ten rok. No i też być może będziemy mogli podsumować tak już na poważnie całą tą generację. To wszystko, co było, prawda? Jak tam Piotrze, no. czujesz się na siłach? Czujesz, że jakby, że, bo nie wiem, teraz tak jakby twoje transition, tak zwane, czyli twoje przejście, no nie? To sobie kupiłeś tam PC, bo tak się wkręciłeś w PC Master Race, nie mogąc zaczekać się powiedzmy porządnych gier na, na nową generację, to postanowiłeś po prostu iść taki półśrodek trochę. Ostatnio właśnie widziałem a propos tego PC Master Race, doskonały komiks, który to pięknie obrazował. W wielkim skrócie dwie osoby zachwycają się na temat tego, jakie super cudowne jest jedzenie i że uwielbiają gotować i jeść i że to jest takie strasznie fajne i można robić różne potrawy i umawiają się, że natychmiast zaraz będą sobie coś razem jedli i chłopak mówi, no dobra, to ja tylko pójdę po swój talerz, na co dziewczyna mówi, no dobra, to ja tylko pójdę po swoją miskę i jesz na talerzu, a ty jesz na miejsce, Jesteś głupi, jesteś idiotą, jesteś kretynem. I to jest idealne właśnie przełożenie bardzo hmm. popularnej dyskusji między PC Master Race i, i console to, The Duty Present nie, czy też tam, jakkolwiek. Zwykle było tak, że PC, PC Master Race uważała się właśnie za Master Race, dlatego że nie gry były, nie, gry. Nie, nie, gry były po prostu ambitniejsze, ze względu na to, że pewnych pewnych gatunków nie przekłada się tak równie prosto na, na, na konsolę i no, no to jest hmm. prawda, tak? No, Alfa Centauri, nie wiem, druga część czy trzecia, no jak powstanie na konsolach, no to czapki z głów. Ale czy I rts -y, wiesz, może czy jakiś... Na padzie od PS4 okaże się... Tak, okaże się, tak. to Wszystko może być, wiesz, okazuje Albo się, namuwa. że... Ale słuchaj, w tej książce, o której mówiłem parę odcinków temu, czyli ten State of Fear, tak, Państwo strachu, na końcu sam w wersji na przykład elektronicznej masz po przypisach kilka wykładów, których, których udzielił autor i między innymi jest o tym właśnie, że nie jesteś, nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, że, że taki futuryn, czy czy jak to się nazywa, no nie, to nie istnieje. Jedynie, co, co możesz zrobić, to proszę się zgadywać, no nie, i oczywiście tak, jak się trafi, to się trafi, ale to nie jest poparte żadną wiedzą, jakby żadna analiza algorytmy, więc jeśli na przykład, my byśmy teraz powiedzieli, no nie, że okej, okay, za dwa, trzy lata, i właśnie może dzięki tabletom, może dzięki temu fantastycznemu Dalszokowi 4, Okaże się, że właśnie, nie wiem, cywilizacja 6, 7 i tak dalej w jakiejś takiej super rozbudowanej wersji wyjdzie na konsolę, no to wiesz, tak naprawdę to wszystko się może zdarzyć, nie? A wiesz, z tym, z tym, że nie da się przewidzieć rozwoju technologicznego, to jest absolutnie całkowita racja, bo jakiś czas temu wpadło mi gdzieś takie taki podsumowanie, co się zmieniło przez ostatnie 5 lat i takim pierwszym przykładem, że tablety. Pięć mhm, lat temu nie tak. było tabletów. Teraz tablety są po prostu wszędzie, są bardzo popularne. Każdy ma jednego albo i kilka. Smartfony wyglądały zupełnie inaczej. No, ale z... powiedzieć, że na przykład ludzie, którzy zajmują się technologią od kilkudziesięciu lat, jeśli można tak powiedzieć, tak, jak kiedyś mieli w ręku myszkę, to stwierdzi, a bo wtedy nie było po prostu interfejsów graficznych tak rozbudowanych, stwierdzi, że to w ogóle to się nie przyjmie. No, wszystko z klawiatury robisz szybciej, więc jak możesz mieć tą myszkę no nie, i korzystać z niej um, w jakiś sposób efektywny. Tak? I, no, okazało się, że zupełnie inaczej było. No, to oczywiście dzięki Steve'owi, Jobsowi. Steve, Zresztą Steve Jobs, jak sobie, jak, sobie, jak sobie pomyślisz, to on jest odpowiedzialny za większość nie tyle, że przełomów, no nie technologicznych, ale tych trendów jakby technologicznych. No, jak ktoś na przykład wiesz, próbuje udowodnić ci, że tam Samsung Galaxy S, kolejna wersja, to nie, nic nie zawdzięcza iPhone'owi, że tak naprawdę to miała być... To niech sobie cofnie się na rok przed wyjściem iPhone'a, jak, jak wyglądały Samsungi telefony. No. Albo z klapką otwierane, które kopiowały tam, powiedzmy, założenia z, z, z Motorola, albo jakieś tam... Co, ale Tak naprawdę znośni? właśnie y, też We doskonale pokazuje to, że y, wielka jakaś tam zmiana myśli technicznej może przyjść zupełnie z boku. Tak naprawdę nie jest ewolucja, tak. tylko to jest właśnie rewolucja, bo iPad, y, oczywiście wcześniej były jakieś pomysły na tablet, ale nie były sprzedane w tak dobry sposób, tak. w jaki był sprzedany iPad. I iPad tak naprawdę stworzył rynek, stworzył całą nową no i gałąź w... sprzętu technologicznego. Miałeś tam przyjemność czy nieprzyjemność trzymać w ręku y, telefon na przykład z Windows y, y, Pocket chyba czy Windows Mobile czy tam jakiś Pocket się to nazwał czy czy tak palm, y, palm topy chyba tak, tak? no to, to, było, to, to było wolne Ledwo działało nieprzyjemne, byłbym, nieprzyjemne w ogóle w... tak wszystkie te rzeczy które po prostu były istotne dla, dla jakby komfortu użytkowania one miały mniejsze znaczenie ważne było żeby na przykład nie wiem, to to to i to było nie? bo uznanie, że biznesowi y, Klienci, którzy zwykle korzystają z takich rzeczy, oni nie będą sobie zawracać tam, że powiedzmy coś wolno działa, że po prostu działa i oni mają tą możliwość zrobienia tego i tego i to jest wystarczające dla nich. Jobs miał zupełnie inne podejście i właśnie z Wii jest świetny przykład, dlatego że Wii to jest produkt, który on nie miał konkurencji, po prostu. To jest praktyka błękitnego oceanu. Dokładnie. Cokolwiek to znaczy, zgadzam się. Nie, ale to jest traktowana w biznesie, faktyczna filozofia biznesu, która polega na tym, że zamiast siedzieć na w cudzysłowie czerwonym oceanie, gdzie jest ogromna konkurencja i ludzie się podgryzają, znajdujesz sobie taką gałąź przemysłu, branżę, produkt czy cokolwiek, gdzie nie masz tej konkurencji wcale. Tworzysz rynek i tak naprawdę dokładnie to zrobiło Wii. Pojawiła się konsola, która była skierowana w głównej mierze do osób, które w ogóle nie wiedziały o tym, że chcą mieć konsolę. mhm. I to, jest, I to jest właśnie przykład tego, jak jeszcze dodatkowo marketing, bo to też jest ważne i to na przykład nie wiem, to podkreślali w takim zachodnim podcastu, jak podkreślali to, że jak patrzysz na, na reklamy wcześniej, jak wyglądały konsol, to, to było tak, że nie pokazywało się ludzi, którzy grają, albo pokazywali się ich jako, jako, jako gracze, ale no, głównie chodziło o to, żeby pokazać, jakie super tam rzeczy można na, na tej konsoli y, oglądać, czyli gdzieś, grafika, jakieś takie wizualne rzeczy y, z tym, co masz na ekranie. A znowu Wii, większość tych reklam, które sobie przejrzysz, nie starych Wii, pokazywało ludzi, którzy się bawią. Jakby pokazywałeś, co możesz zrobić z tym y, y, y, Wimotem, Nomczakiem, jak naprawdę wygląda ta, ten inny tryb rozgrywki, że nagle... Y, Wiesz, ludzie, którzy zupełnie się nie interesowali grami, dostali ten przekaz i jakby, wiesz, jako buchem. Aha, kapuje. Czyli to jest coś takiego, no nie? Więc no, to, to fenomenalny, naprawdę fenomenalny marketing yy, Nintendo. No nie, no, mi się wydaje, że gdyby oni z Wii U wystrzelili pff, nie wiem, dwa lata wcześniej albo trzy lata wcześniej, bo przecież Wii wyszło w 2000, W 2005, 2006, jakoś tak. To gdyby w 2010 kiedy ten szał na tablety był świeżo co po eksplozji, bo iPad chyba wyszedł 4 lata temu, ja tak hmm. mówię trochę z głowy, nie, nie może, może ty pamiętasz no, dokładnie, no, a, wiesz? 4, ale strzelam, nie, no. że to jakieś 4-5 lat temu tak. po, pojawiła się premiera iPada, więc gdyby tuż po premierze iPada, gdzie nagle ludzie zachłysnęli się ideą e, właśnie, e, przepraszam, pierwszy iPad miał premierę 3 kwietnia 2010 roku. Proszę, jak ten czas leci. 3 i jest... lata temu. No, wydaje się jeżeli... trzeba wieczność, bo tych generacji no, się wykonasz tak, Dokładnie 5. tak, więc jeżeli w nie wiem, w listopadzie 2010 roku pojawiłoby się Wii U, mhm. to wtedy Nintendo znowu stworzyłoby sobie niszę i ludzie, którzy nagle zobaczyli, że tablety są takie super, takie fajne, takie piękne i w ogóle, chcieliby mieć konsolę, która daje to w zestawie tablet. Mhm. Teraz y, rynek tabletów jest tak, tak szeroki, że możesz sobie kupić ten przysłowiowy tablet z Biedronki, Mhm. Za, za, za 100 zł, tak. że Padlet nie robi takiego wrażenia. Mhm. I Padlet stał się malutką ciekawostką. Padlet stał się tym, czym stał się Dreamcast trochę. To też, sołą... tylko że są dwa problemy, moim zdaniem, związane z, z, tym, z Wii U. Ja wiem, że tak trochę narzekamy, no, a są te obrońcy Wii U, którzy twierdzą, że wcale nie jest tak źle. No, nie chodzi mi o to, że. Ja mówię o tym, Amasadorzy. że. doży. Tak, że, tak że, że to będzie jakiś, jakaś katastrofa i Wii U tak naprawdę za 2-3 dni wiesz, koniec, nie ma. To jest z końcem roku 2013. No, nie zobaczymy już więcej Wii U nigdzie. Nie, nie, chodzi mi o to, że pierwszy błąd, moim zdaniem, to co ja bym chciał zobaczyć, to właśnie to było to, co Michael Pachter tak zawsze powtarzał, ten, ten analityk, futurolog, żeby zrobić Wii. HD, czyli po prostu nic nie zmienia, jeśli chodzi o koncepcję sterowania i tak dalej, ale dać tej konsoli silniejsze bebechy i, i yy, no, żeby ten obraz, powiedzmy, już mógł nie wiem, wyświetlać yy, nie, bardziej współczesną albo jakby dopasjonującą się do, powiedzmy, do tego, co widzimy na innych konsolach, grafikę. I Po części to zrobili z Wii U, tak, że dogonili tę generację, która już powiedzmy teraz yy, mija, no ale wprowadzili zupełnie coś nowego i tak naprawdę yy, oni nie otworzyli się znowu na stworzenie nowego rynku, jakby znaczy, wiesz, na, na kolejny niebieski ocean, tylko oni postanowili płynąć po tym samym oceanie, tylko patrzcie, mamy lepszą tratwę. Wiesz, jednak po prostu tak, chcieli... co więcej, pokazując tą lepszą trawę ludziom, którym absolutnie wystarczy ta teratwa, którą już mają. Dokładnie, którzy mają jakieś fajne kajaki albo że, katamarany. Bo setki milionów osób, które mają Wii pod telewizorem i ona się elegancko kurza albo i nie, albo raz na jakiś czas jest opolony, albo jest traktowane jako zabawka dla dzieci, nie ma absolutnie żadnej potrzeby kupowania sobie Wii U. Wii U stało się konsolą albo mm, dla osób tak wyjątkowych jak i Mhm. albo dla, jako traktowany jako mniej więcej czwarty, że wiesz, masz wszystkie konsole, to kupisz sobie też Wii U, bo wyjdzie na niego dwie gry, które cię interesują. Ja bo wiesz, tak naprawdę, jeżeli masz PS3 albo Xbox'a, nie ma prawie żadnego, żadnej potrzeby kupowania tak. sobie Wii U. Mhm. To się zgodzę, bo Wii U w tym momencie jako taka właśnie konsola, yy, jako jedyna konsola, która stoi pod twoim telewizorem, jest, to jest produkt ok. Wychodzą te gry, które wchodzą na inne konsole, no, na przykład między innymi świetny Assassin's Creed, Black Flag, więc jakby nie jesteś do tyłu z tym, jakby nie ma z tym problemu, ale no, nie do tego nas przez tyle lat Nintendo przyzwyczaiło właśnie z Wii U i to, i, i to moim zdaniem jest... jest ja nadal uważam i to nie, że dzięki takim grom jak powiedzmy Super Mario U albo Luigi U Nintendo jeszcze może się, prawda nie tyle, że podnieść, bo on nie musi się podnosić, jakby to taka argumentacja, wiesz, że katastrofa, no nie, pogrzebani, wiesz, koniec pieniędzy, nie ma co robić. No nie. i sobie spokojnie tam powiedzmy biznes kręcą na 3 d ie powiedzmy, że to jest jakby flagowy tytuł w tym momencie, znaczy produkt. produkt. Ale jeśli chodzi o Wii U, to ja bym troszeczkę więcej czasu poświęcił na to, żeby jednak znowu stworzyć ten niebieski oceny. bo mimo wszystko no, no ten tablet i to, że ta konsola ma te wszystkie akcelerometry i tak dalej, no to powoduje, że oni mogą coś dodatkowo z tego wyciągnąć. Tylko po prostu znowu, no, trzeba wymyślić czy grę, czy... No nie, no... Problem z tym tabletem jest, że jakby odchodzisz od tego, co było koncepcją Wii, czyli ruch. Ostatnie. Tak. I, prostota, bo, I prostota, bo największym, takim największym bazowym pomysłem mówi była prostota. Mhm. Brałeś, machałeś i wiesz, i wszystko jazda. Tak. Więc no ja mnie chciał przedłużać powiedzmy postwienia, <grym> no nie, mnie <grym> nie być nie? Powiedzmy, analizowanie <grym> sytuacji Nintendo, rynkowej. jeśli chodzi o, o, o Wii U. No ale ja mam nadzieję, że na przykład 2004 to 2014 to będzie nie wiem, jakiś nowy pomysł Nintendo na, na tą konsolę i. i bo ja nie powiedziałem powiedziałeś mi, znaczy, tak, powiedzieć, że Właśnie zajrzałem sobie na, na jeden ze sklepów, który kiedy wejdziesz w kategorię danego sprzętu, zawsze ma z lewej strony eleganckie preordery. No i w przypadku U jest to Pac-Man, jakaś Aha. tam edycja, Watch Dogs y i Bayonetta II, z czego Bayonetta II ma premierę określoną jako rok 2013. Mhm. No chyba tutaj nastąpi jakaś psowa, ale... Słuchaj, może nie, nie, ale mamy jeszcze 10 dni, no wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Tylko tak, czegoś tak. praktycznie... Wracając do klimatu starych nie, przebojów, tak, tak. Ale a propos, tak wspomniałeś o Watchdogsach, to tak płynnie możemy przejść... Taki krótki news, ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest niesamowite. The Vision w wersji na PC nie będzie portem. Ale <laughs> dla mnie ważniejszą informacją jest to, że będzie na PC. Dla, ja, na przykład ja nie byłem do końca przekonany. Ja byłem cały czas święcie y, y, pewny tego, że Division to jest jeden z tych sellerów, A tu się okazuje, że nie. Ubisoft robi. Chociaż, no co się dzieje wszystkie gry praktycznie Ubisoftu wychodzą na. na, z, miesięcznym na... Tak, albo, z miesięcznym opóźnieniem. Tak, z miesięcznym opóźnieniem. To jest wiesz, bo ci ludzie, którzy są, są na podmienianiu jak jakieś czy... kupią go sobie, a na PC jednak jest ta dużo większa. Ja kiedyś taką analizę, że to wynika z tego, że oni wiedzą, że na PC ludzie dużo bardziej piracą, więc jeżeli by wydali równocześnie premierę danej gry i na konsolach, i na PC, to ci ludzie, którzy mogą zagrać i tu, i tu, spiraciliby by ją na PC tak, i znaczy, kupili na konsolach. Tak, ja mam... no to ja mam takie, ja, tak, ja wyznaję taką teorię, że jeśli ktoś. Się... Jest napalony na coś, czy nie, ale ma możliwość powiedzmy się z tego z tańszego źródła, no zawsze po to, tańsze źródło się nie, yy, najpierw. Nie? No ale to, to powiedzmy, to jest kolejny temat rzeka, ale, ale no, wygląda na to, że po prostu, jakby kolejny taki powód, dla którego chciałem na przykład, kupić sobie PlayStation 6 właśnie Division, no okazuje się, że nie jest to, nie jest to jakby. Ym, jakby sensowny powód, tak? No bo okazuje się, że mogę pograć w tę grę na pc -cie. Titanfall, gra, która teoretycznie mogłaby mi sprzedać One, Forza, 5, która mogłaby mi sprzedać One, no, w pierwszym przypadku gra wychodzi na PC, w drugim przypadku gra okazuje się po prostu jakimś takim tym niedorobionym. Wiele rzeczy może tam mówić o tym, więc nie, jakby nie będziemy się nad Forcą tutaj znęcać specjalnie. Jeszcze? Tak, jeszcze, ale no, naprawdę... Y Muszą nam znowu pokazać twórcy, dlaczego my chcemy tę konsole mieć, a nie, yy, wiesz, wygodnie na jakichś tam niewygodnych fotelach krzesła będziemy siedzieć przed monitorem i ślepać, nie, wbijać wzrok w ekran. Nie? No, co jest takiego właśnie niezwykłego w kanałowym graniu? Bo w tym momencie, no tak, no, te, te gry takie AAA już zostały ograne, już teraz prawdopodobnie wszystkie Killzone'y ruszyły na Allegro. Już można je tam kupić. No i to można je kupić za rzędu 120 zł. No to jest wysoka sobie. cena, wysoka cena. <laughs> mm. Bo myślę, że dla osób, które kupiły go, to tak z tego co słyszałem, kilka opinii, to też może być ten, ten gorzki rodzyneczek, przynajmniej jeśli chodzi o, o kampanię pojedynczego gracza. że no, są już ludzie, którzy są e, e, bardzo zachwyceni, są ludzie, którzy są mniej zachwyceni, są ludzie, którzy no, nie trawią pewnego modelu rozgrywki, który jest w klizonie i wiesz, każdy może mieć po, po, po trochu rację. Więc... Natomiast wiesz, tak, jak tak mówisz o tym, co tam będziemy mieli w przyszłym roku, to ja zapytałem sobie na e, listę premier. Tylko problem z patrzeniem na to, co jest zapowiedziane na przyszły rok, a co faktycznie wyjdzie w przyszłym roku, to jest e, duży problem. Mhm. Mm, no i na przykład niby teoretycznie w czerwcu ma się pojawić Mirror's Edge. E, teoretycznie oczywiście. Ma się pojawić The Witness, czyli gra od e, Jonathan'a Bloa. Mhm. Ma się pojawić ten horror Evil Within. Ale trzy czwarte tych gier to będą tytuły multiplatformowe, oczywiście. To, ale czy to jedno, no nie, to, ale to już, to już jakby pół biedy tak, <grym> pół no, to... Niech ci inni gracze nie, nie tylko ci, co mają wszystkie konsole i wszystkie <grym> dobre sprzęty, ale, no, no, też wyjdzie. Ale, ale Mirror's Edge na przykład uważam, że się nie ukaże tej dacie No ja też się Bo jest się taka ukaże. teraz presja na to, na, na to, żeby jednak dopracować Battlefield 4, żeby ta gra była jak najmniej. Jak najmniej awaryjna, jeśli tak można powiedzieć, czyli nie wywalało cię z gry, nie zawieszało się. Zresztą ja pamiętam tak, ja miałem pewne problemy, które były związane z, z, z jakością rozgrywki, które jednak no, wynikały z tego, że miałem dwurdzeniowy procesor i po zmianie na czterordzeniowy, no jakby nic więcej nie zmieniałem, no po prostu sytuacja zmieniła się diamentalnie diametralnie. Ja, ja już wiem po prostu, że błąd był nie w kodzie gry, tylko że po prostu ona, ona lepiej wykorzystywała no, no, wielomątkowość i, i, i to było potrzebne, tak? że kilka rdzeni było potrzebne te dwa rdzenia już jest wiesz, zupełnie inny świat teraz mi się zupełnie inaczej gra w Battlefield a. on mnie powiedzmy z gry wywalał rzadko, ale ten problem z procesorem był na tyle znaczący że no wiesz, w momentach takich kluczowych kiedy stajesz twarzą twarz z przeciwnikiem twoja lufa karabinu, jego lufa karabinu, pociągasz za spust i u niego jest wszystko super płynnie, a u ciebie nagle zaczyna klatkować, pięć klatek na sekundę albo coś i giniesz. I to jest, i to, był, to była, była rzecz, która spowodowała, że moje kill to death ratio było na poziomie tam 0,5, co jest w ogóle naprawdę tutaj ludzie, którzy grają w słyszą to słyszą, tam, co za lama. Noob. Dokładnie, dokładnie. Yy... Dlatego przestałeś goć, dopóki go nie naprawiam Znaczy nie, właśnie nie no, Naprawiam sytuację, zmieniając procesor Aha, okay. no tak, Więc no, ja uważam, że To takie... pecetowe nie... ta... <śmiech> rozwiązanie problemu <śmiech> Tak, tak, tylko że właśnie To, co mnie strasznie drażni No ale to nie jest nic nowego, to każdy o tym wie To jest coś, co jest niestety solą Tej ziemi pecetowej Po której stąpają ci Master Race'owi gracze za każdym razem, jak po kilku latach chcesz coś zmienić, okazuje się, że nie zmienisz jednej rzeczy, musisz od razu zmieniać prawie wszystko. No to jest niestety. Przecież ja, ja, ja wyszedłem z założenia, no w ogóle idea tego, żeby kupić te PC ta nawet dajmy na to za cenę dwa razy większą niż twoja konsola, czy konsola, którą możesz kupić, żeby starczył tobie on na 5 lat, czy 6 lat, myślę, że jest nierealna. Chyba, że w Indyki tak zwane, czyli niezależne. Ha, no. Natomiast generalnie ja wyszedłem z założenia, że niestety kupowanie teraz konsoli nowej generacji, czyli tam, znaczy właściwie to już current gena, czy PS4, czy w Polsce łoniaka, no nie ma wyboru, więc mm -hmm. PS4, nie ma dla mnie sensu, bo jedyna gra ekskluzywna, jak to się ładnie mówi, która wychodzi, to jest ten Killzone, na którym w stanie mi tak strasznie nie zależy. Mhm. Więc podjąłem decyzję, że kupię sobie PeCeta, znaczy laptopa w tym przypadku, który mi spokojnie na jakieś pół roku do grania w gry, które będą wychodziły w tym czasie, a tak naprawdę przez najbliższe pół roku do tych premier nie mamy za dużo. Ale jesteś bo... w ogóle taki kresus, nie? Bez, bez bez tego, bez cienia tego mówiono, że po prostu... A nie mam, tak przez pół roku nie mam co grać sobie jakiegoś takiego laptopa do grania. Nie, no wiesz, oczywiście przy tym, wiadomo, że to nie jest laptop typowo gamingowy za 7000 Alienware albo coś w tym stylu, nie. tylko jakiś tam... Jakiś tam Pograć przez pół roku i później będzie jak maszyna do pisania dla żony. Z średniej tak. półki, nie no mhm. dokładnie, to będzie domowy laptop, bo ten mój poprzedni przez moją córkę trochę stał się <śmiech> mniej do użytku, mhm. bo tam regularne oblewanie soku, sokiem klawiatury nieco dobrze działa dla, dla, dla laptopa a pewnie w okolicach premiery Infamousa kupię tą PS4 i później będę grał na PS4, -ce. ale jako taki nazwijmy to przeszta mm -hmm. aktualna zauważam ogromną różnicę w, w graniu na konsoli, a w graniu na pc mm -hmm. Ale grasz, um, mając połączonego tego telewizora i grając na padzie, czy i tak, jednak utrzymujesz tak. pozycję Pół nachylony nad monitorem właśnie. Jak gram w gry, które, w które chciałbym grać na konsoli, czyli na przykład Mark of Ninja, w którym nie mogłem grać na, na PS trójce, bo jej tam nie było, tak. albo jak gram w Assassina 4, to gram normalnie z laptopem w telewizorze i z padem w łapie. Natomiast jeżeli zdarza mi się grać w jakiś multi, w jakieś starsze tytuły, czy w jakieś FPP, to gram z myszką i z klawiaturą. Ale już tak powiedziałeś z myszką, bo już myślałem, że pójdziesz taki takie ekstremum, bo to, słyszałem takie plotki, nie wiem, może nie wiesz, <śmusząc> na, na to. <śmusząc> na to <śmusząc> Oczywiście, są ale ale jest... słuchaj, ale w dzisiejszych <śmusząc> czasach to musisz uważać, bo są ludzie, którzy twierdzą, że na Tashpacie się lepiej gra niż na, na, na myszce. Zresztą kiedyś, teraz to jednak bardzo mało osób jednak korzysta z tego, ale Kiedyś były trackbole. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Nie wiem, ja, ja, jak to wyglądało, ale nigdy nie korzystałem. I ja miałem kumpla właśnie sieci osiedlowej i on grał na trackballu. I on po prostu no i mian, on bo najlepszy w Contest strajka. I on grał na tym trackballem. No kurką tak potrafił obracać, że wiesz, no, ja rozumiem, znaczy, ja próbowałem kiedyś grać na, na taszpadzie w jakiejś szutery, bo to wiesz, człowiek na bezrybie, rak ryba, nie? No To tam wszystko się próbuje, jak człowiek jest głodny, taki wygłodzony, ale no, nie miałem w tym żadnej przyjemności. Ale dlaczego o tym wspomniałem? Ten nowy pad, o którym już wspomnieliśmy, to Steam Machina, czyli ten taki nowy, nowa koncepcja tego, jak ma wyglądać grań, czyli jeden, jedno kółko dotykowe, jak na, to heptyczne, tak? Tak, tak, drugie, tak, że to są kontroler heptyczny. Tak. I drugie kółko heptyczne, które niby jest jako myszka. No ja wiedziałem, jak to działa na, na tym i to dokładnie wygląda tak, jakbyś kciukiem próbował grać w shootera na touchpadzie. To jest dokładnie to co. Więc jeśli ktoś chce przeżyć, jak to jest, nie mając jeszcze tego Steam OS kontrolera pada, jak to jest grać właśnie w, na przykład w, w portal, to sobie niech po prostu gra kciukiem trzymając go na, na tym, na zaczpadzi. Na, na to jest dosłownie, może ergonomia, prawda? bo inaczej leży jednak pad w ręce niż ten, jest, jest troszeczkę inna, ale naprawdę to jest identyczna koncepcja, więc ja, ja, ja tego nie widzę. Aczkolwiek podnoszą się głosy, że przecież jak wchodziły analogii, to wszyscy mówili, że to jest bez sensu, nie? że nic nie zastąpi takiego krzyżaka i tylko krzyżak i tylko to, tam co sam to. No, a później się okazało, że analogi się sprawdziły świetnie pojawił się jakiś czas temu filmik, gdzie miałeś, nazwijmy to, kamerkę na, na pada z, z rękami i widok ekranu. No i tyle w jakimś portalu to faktycznie wyglądało całkiem spoko. to Ta osoba chyba grała też w cywilizację. Mm -hmm. To ilość tych, tych maźnień, tych takich kręceń, które on tam musiał wykonywać w porównaniu z tym, co byś musiał zrobić myszką, była trochę przerażająca. No więc więc no, jest... jakoś nie jestem do końca taki pewien czy przekonany, że że to będzie taka rewolucja, ale wiesz, dużo osób uważa, że w gejbie nadzieja. No nie no, to już wiadomo, że kościół wyznania gejbowego. Nie. Przecież pojawiły Byłeś się ostatnio no, obrazki obrazki z tego, jak wyglądają z Steam Machine, mhm. no i ilość zachwytów była dość duża. Znaczy wiesz, tylko że ta, ta, ta maszyna z tego, co, co widziałem, to, to co mi się obiło gdzieś o uszy i to co wrzuciło mi się w oczy, no to ta maszyna to, to nie jest jakaś tam alternatywa dla konsoli, bo to jest strasznie drogi sprzęt w środku. Jedynie co tam może być tanie to OS, nie? Bo nie musisz wydawać tam paru słówek ile ci to kosztowało na, na Windows, tylko instalujesz jakaś tam Linux, Steam Linuxa, nie? A on w ogóle miał się pojawić jakoś na dniach chyba już dostępny. To się stało czy się nie stało? Bo ja jakoś nie... nie... Wiesz, tak naprawdę to co już teraz yy, yy, podłączając zwykłego peceta i włączając Steama, no to yy, jak wiesz, ten Steam OS jest tak skonstruowany ten, ten big screen że jeśli tak sobie skonfigurujesz system, że od razu ma ci się włączyć właśnie Steam i, i, i big screen no to masz prawie jak na konsoli, no tam oczywiście są pewne rzeczy, to trochę inaczej wygląda nie? kiedy masz dedykowany system niż, niż jakbyś to sobie zrobił przez Windowsa więc to, że gdzieś już mogą być te, te, te, te, te bo oni na razie chyba wysyłają tylko tak? te, te, te skrzynki z tymi, z, tymi, z tymi maszynami. Czy Na razie to są chyba jako, wiesz, dla, nazwijmy to beta testerów. Dokładnie. Kupić sobie tego nie możesz. No właśnie, no. Ale tak szczerze to, jak mówię, już możesz, powiedzmy, to przeżyć, no nie? No nie? masz tego pada, no co mówię, podąż sobie touch pada, masz to samo, nie masz takiego systemu, ale jak sobie skonfigurujesz Windows, to też możesz, wiesz, to odczuć. A jeszcze a propos tego mają... bycia przesztą słuchaj, hmm. bo tak jeszcze dwie rzeczy mi, mi... chyba że przepraszam, bo to, nie, bo to... Nie, mów, coś, mów, coś mów. jeszcze z tym chciałeś powiedzieć? Czy... Ja tylko powiedziałem, że jeśli jednak coś się zmieni, to tylko oni mają um, tą moc, ale to o tym już kiedyś żeśmy wspominali, a druga rzecz to, są, to jest moda, mody się nie da kontrolować, moda się po prostu dzieje, jest kwestią przypadku, więc jeśli będzie moda na Steam maszyny, to, to, to może być szam, a jak nie, to trudno, no ale... Oddaję głos do studia. Piotku. <głos> um, mam jeszcze dwie obserwacje, które są dla mnie interesujące, jako przeszta, czy też człowiek stojący w rozkroku, bo z drugiej strony ostatnio też na podstójce ograłem sobie jeden tytuł i w, przede mną jest jeszcze kilka, które na pewno będę na niej ogrywał, ale zupełnie zmieniło mi się podejście do kupowania gier. Bo jakoś na konsultacjach. Nie, nie wychodzisz z reklamówkami ze sklepu, tylko. Ale dokładnie tak, do konsultu. Z, z elektronicznym do Do tych pudełek. Natomiast nie wiem, czy to wynika z. Nie wiem, szybkości połączenia. Bo jak widzę, ja, ja, jaki transfer ze Steama, czy tam z Uplay, Shopu osiąga moje łącze, to w ogóle aż o czym się otwieram na pół twarzy czy wynika to z jednak z cen stanowczo hmm. innych niż w, w konsolowych sklepikach sieciowych, to tutaj kupowanie w dystrybucji elektronicznej jest jak najbardziej na tak. To ja widzę właśnie, to wyobrażam sobie, tylko że to oczywiście musi być jakoś przekształcone, nie? że sklep taki, taki super sam, ty z koszykiem na półkach właśnie są gry w cyfrowej dystrybucji tylko ty biegniesz tą ręką i z tych wszystko się zwala. No, ale, ale, coś, ja, ale ja się jest, rozumiem, jest dlatego że... Takiego. wiesz. Tych, liczba, liczba tych naprawdę dobrych gier podstawowych, no i ona jest tam gdzie w setki, ale ona jest w jakimś stopniu ograniczona. Ale tyle jest tych promocji. Jak nie na Steamie, to na Humble Bundle. Jak nie na Humble Bundle, to na Gogu. Jak nie na Gogu, to na jakimś game, Gamersgate. Jak nie na Gamersgate. To w, nie wiem, w CDA.pl, mów i tak dalej. Jakby ale, słuchaj, ale dokładnie każdą grę możesz kupić w promocji miesiąc. za 5 zł, wszystko po 5 zł. No. Tak, najpierw była jakaś promocja na. Od momentu, jak kupiłem sobie, sobie tego laptopa, to tak. Najpierw była jakaś promocja weekendowa na CDP, gdzie kupiłem za groszem Wiedźmina drugiego i coś tam jeszcze. Później natychmiast, prawie że, zaczął się na, na Originie była jakaś promocja, gdzie kupiłem City. Potem znowu zaczęła się promocja Steamowa, ten, ten nie, Winter, tylko ojejku, jesienna wyprzedaż. No to wiadomo, tydzień, czy tam 10 dni oglądania na okienka, które się zmieniają, co tam nowego dzisiaj jest. Potem od razu się zaczęło zimobranie w Move.pl, gdzie też było i pełne tytułów. Teraz znowu się zaczął Winter Sale, czy tam Holiday Sale. Więc faktycznie, a w międzyczasie jakieś tam te bundle, jeden i drugi, i trzeci, i czwarty, bo teraz ich też się narobiło jakiejś niewiergodnej ilości, więc faktycznie można cały czas siedzieć przed laptopem i tylko patrzeć, o, a tu sobie wydam euro i dostanę jakiś tytuł AAA. Tak, ale ja ci tak zapytam, Piotrze, w takim razie 2000, możemy tak przejść, bo to jest jednak temat rzeka, to jest, to jest, to jest, ile człowiek może na tej cyfrowej dystrybucji. jak może się obłowić, bo ja, ja to wiem po sobie, ja już, ja już przestałem nawet um, reagować na komunikaty z Humble Bundle. Takie kupowanie gier na zapas trochę, tak. nie? ja, ja, ja, ja... Kocham akcję Humble Bundle, bo ona jednak jest, ona wyrosła z tej, z tej idei, wiesz, pomagania innym, ale teraz wszyscy na Humble Bundle patrzymy jak na okazję, żeby właśnie kupić za, za parę groszy gry. Ale hmm. ostatnio rozmawiałem z, z, z znajomym deweloperem i dowiedziałem się ciekawostki, czy podobno Humble Bundle to jest też bardzo dobra okazja z drugiej strony, znaczy, od strony deweloperów. Bo no pomijając to, że oczywiście możesz samemu rozdzielić tam, ile procent ma iść dla deweloperów, a ile jest dla strony Hubble Bundle, tak. a ile jest na organizacje charytatywne, to podobno jest tak, że zazwyczaj z całej sprzedaży do deweloperów trafia jakieś 10-15% kwoty. A Nie. jednak, jak patrzymy na te kwoty, które tam są, no to one są dość duże. Tak, tylko że to Więc... 10% w momencie, kiedy tam jest tych gier dużo więcej. No, znaczy, jak to jest powiedzmy jeden deweloper, który daje powiedzmy 5-6 gier, i wtedy z tego się tworzy bundle, to powiedzmy to w całe te 10% idzie tylko do niego, no jak to jest jeszcze tam dzielone, ale nie załóżmy, że masz sprzedaż rzędu 2-3 miliony e, miliony dolarów, a tam zdarzają się takie bez problemu, to nawet jeżeli masz pięciu deweloperów Indii, mhm. to te 10% od 3 milionów, nawet podzielone na pięciu, to i tak jest to konkretna sprzedaż. No, no to jest na przykład na polskie warunki super, nie, ale na zachodzie to to jednak... Ale oni mogą sobie pozwolić tylko na coś takiego, jako taki dodatkowy zastrzyk, tylko i w momencie, kiedy już jakby ich gra już jest długo, długo po tej głównej premierze. No tak, i, tak, i, oczywiście. Bo to, jest jakby, to to jest jakby dodatkowy sprzedaż... zastrzyk gotówki po czasie, bo rzeczywiście jak jak jest najbardziej, tak, że, że... Jak najbardziej, że to, to trochę zabija sprzedaż na Steamie, czy gdziekolwiek czy, czy indziej, bo jeżeli gra się pojawi w Humble, to wtedy... Dużo ludzi, w tym ja też, bym sobie myślał, że ale dobra, jak ona raz była w Hamblu, to nie będę jej kupował teraz za te trzy razy tyle czy dziesięć razy tyle, bo na pewno będzie w jakimś innym bundlu, czy to tam PC-Gala, czy tam Indiegala, czy cokolwiek innego, no, bo mówię, namnożyło to, się. Giegnęło, e, gdyby nie był tak bogaty, jak teraz jest, gdyby już po prostu nie miał tylu tych pieniędzy z innych źródeł, tak z Greenlighta, z Early Access i tak dalej, bo jakby oni sobie znaleźli dodatkowy sposób na to, jak, jak zdobywać pieniądze, no to pewnie by się, kurczę, strasznie wkurzali na, na Humble Bundle, bo to, że w momencie, kiedy kupujesz grę w Humble dostajesz jeszcze dodatkowo kod na Steam'a, no, no to powoduje, że mało kto zaczyna tak naprawdę gier, których nie potrzebuje kupować właśnie w tych promocjach na na, na, świąteczne na Steam'a. Ja kiedyś miałem tak, że kupowałem po kilka gier, no, jak były promocje świąteczne, później okazało się, że okej, okay, jest mniej tych ciekawych rzeczy, ale jeszcze się coś kupowało, a później już dochodzi do takiego momentu, że a, większość tych rzeczy, tych gier już po tych promocjach była, więc ile możesz razy kupić na przykład, nie wiem, GTA 4 za, za 3 euro, nie? czy coś takiego, a dwa, że gdy w tak na razie nie masz czasu zagrać, one prędzej czy później, no możesz mieć takie, takie przeświadczenie, że one się pojawią na przykład w Humble Bundle. A to, że cała idea jest w ogóle rewelacyjna, to kojarzysz bookrage.org, czyli, mhm. czyli po prostu ta sama idea, tylko że... Humble Bundle, tylko książkowy. Tak, książkowy. Tam są dużo mniejsze liczby, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, nie? bo tam powiedzmy idzie się w tysiące, a nie w setki tysięcy. Ale jeśli sobie pomyślisz na przykład, że w tym momencie sprzedają e-booki sprzedają e z Zajdla, nie? no Zajdl już nic na faka nie napisze, prawda? Nie, jakby jego książki mogą się tam gdzieś sprzedawać, jeśli ktoś ponownie je wydaje i tak dalej, ale z takiej akcji, która trwa powiedzmy tydzień, jeśli okazuje się, że oni w tym momencie już y, zebrali około 100 tysięcy złotych w tydzień, to jak sobie pomyślisz, ile autor dostaje naprawdę z książki, i wiesz, jak ty napiszesz książkę, Piotrze, ho, ho. i chcesz ją wydać, i nie robisz tego, powiedzmy, tam y, sam, będąc swoim wydawcą i tak dalej, no to cała promocja i tak dalej to są te koszty, które ponosi powiedzmy wydawca i książka, która, powiedzmy, jest sprzedawana za 30 złotych, tobie może dać na przykład złotówkę albo dwie to tyle ty dostajesz z, tego, z tych sprzedaży jako autor. Więc żeby na przykład, nie wiem, zarobić 5 tysięcy, no to tych książek musi być na przykład, nie sprzedane, no to jak po dwa złote, no 2 zł, to na przykład 2,5 tysiąca. A przez to, że jest taki kryzys właśnie na rynku niby tam czytelniczym, no te, te jak to się mówi, nakłady spadają, no i, i, i, i tam jest ten problem. Nie? Więc no i, te idee są świetne, ale właśnie w tym momencie, kiedy jakby, jakby sprzedaje się, powiedzmy, na przykład coś, co. Ja nie chcę powiedzieć o kotlety, bo to jest to kotlety na to są smażone, ale rozumiem, o co że nie możesz zrobić gry, napisać gry i wejść od razu w nią w Humble Bandu. Możesz skorzystać z tego, że oni tam otworzyli sobie sklepik i tam mogą mieć jakieś promocje. Co, ale, ale... To... ja ostatnio też, też ten kolega op... przedstawił mi taką teorię, i jeżeli się nad nią zastanowię, to coś w tym jest że tak naprawdę pecetowe gry, yy, z punktu widzenia deweloperów, sprzedaje się, mówię o, o tych grach Indii, nie, nie mówię mhm. o tytułach AAA, tak, tak. ale sprzedaje się właśnie na wyprzedażach. Tak. Czyli jeżeli jesteś deweloperem, to wystawiając jakąś swoją grę do Steama, za automatu dajesz jej za cenę. Mhm. Na przykład, chcesz sprzedawać swoją grę za 5 euro, więc wystawiasz ją w sklepiku za 10 euro. Bo jeżeli znajdzie się ktoś, kto kupi ją za 10 euro, to i tak jesteś super do przodu, jesteś z tego szczęśliwy. Mhm. Natomiast prędzej czy później pojawia się jakiś sale, gdzie jest 50%. Jak ludzie widzą 50%, a myśleli wcześniej o Twojej grze, to szansa, że ją kupią, jest dużo, dużo większa. Mhm. A ty czy tak jeszcze... naprawdę od początku chciałeś ją sprzedać za 5-5 tak. euro. No wszystkie mechanizmy, niektóre służą promocji. No, są... no one jednak powodują, że, że, że. A, o tych grach się mówi. Jeśli na przykład. Ty masz grę, która mm, nawet mogła się nie sprzedać. Dobrze, ale dajesz nam takiego pakietu. Ona, ona nagle e, jest odbierana przez no, setki tysięcy ludzi Je, i na tej grze nawet nie musisz specjalnie zarobić, ale już pojawia się świadomości, że jest taki taki developer, który zrobił taką taką grę, o której nie słyszał, dlatego że nie było autora stać na, na taką normalną promocję, czy nie wiem, na jakieś banerki, czy, czy na przykład, nie wiem, na pierwszą stronę, na Xbox Live Arcade, nie, żeby być tam myślonym. I już jest szansa, że z kolejną grą no, ci, którzy powiedzmy zainteresowali się tym produktem, no nie, no to od razu już tam trafią. Nie będą musieli, nie wiem, czekać na, na to, aż ktoś przypadkiem po prostu do nich trafi, tylko już, już jakby ten deweloper nowy jest w świadomości graczy jako, jako twórcy naprawdę nieźli. Nie? Więc, więc generalnie idea jest spoko, tylko właśnie tak mówię, że przez to, że teraz ostatnio jesteśmy tak zasypywani tymi wszystkimi promocjami, no to nagle się okazuje, że tak jak mówisz, no, a kupujemy czasami więcej niż możemy w stanie przegrać, a dwa, że w pewnym momencie to, to jest tak, jak czasami się kupuje książki, że człowiek kupuje książki, bo ma piękne okładki albo coś i te książki stoją, ale nigdy nie ma czasu ich otworzyć nawet, żeby przeczytać. Ja I... mam tak z grami planszowymi, bo ja uwielbiam gry planszowe i uwielbiam je kupować i uwielbiam je otwierać, oglądać elementy i tak dalej, ale z braku czasu bardzo rzadko w nie gram. No I wiesz, mam całą szafkę wypełnioną najróżniejszymi tytułami, z których w niektóre nawet nie znalazłem y, y, okazji ani, razu ani raz zagrać, a w niektóre grałem dwa, trzy razy i, i się dalej leżą i kłóżą. Ja Mojego Robinsona rozłożyłem raz. No, no właśnie. A, ale to byłem to bardzo, to... bardzo na polandeszku, bo, bo to jest pięknie wydana gra. To jest, to jest gra, która dba, ma bardzo skomplikowaną y, y, y, mechanikę i jest trudna ale widzisz, dwa, to jest właśnie poziom wykonania na przykład tych kart i planszy tego wszystkiego, to, to, jest, to jest coś takiego, że jak otworzysz to budełko i widzisz to wszystko i teraz sobie rozkładasz, to czujesz taką niesamowitą przyjemność z, z, z obcowania z tym, z, z tym, z, z tym tworem. Widzisz, największy problem właśnie polega z niektórymi planszówkami, że jeżeli masz zgraną ekipę osób, które lubią grać w planszówki takie bardziej skomplikowane, to to jest super i to jest spoko, bo każdy przeczyta instrukcje, każdy zaznajomi się z zasadami, siadacie i gracie. Mhm. Ale jeżeli masz grupę znajomych, którzy lubią grać w planszówki, ale proste, lekkie, łatwe i przyjemne, a takie w moim przypadku, to zazwyczaj ja muszę dokładnie zaznajomić się z zasadami. Potem w jak najszybszym, skróconej formie, kiedy się spotykamy i siadamy przy stole, wytłumaczyć cię pozostałym osobom siedzącym przy tym stole. I potem jeszcze w trakcie gry nadzorować, żeby na pewno każdy dobrze to ogarnął i każdy dobrze to rozumiał. Ale a jeśli ja przy... ale masz, gram... masz jakiś autorytet że na przykład wszyscy cię słuchają. Tak, jestem traktowany za, za nazistę od zasad, bo zawsze tu moja żona się coś wypowiedział. Mówisz, że nazistę, to brzmi, to brzmi troszeczkę to brzmi negatywnie. Ostro, tak? Nie, no chodzi o to, że ja generalnie nie toleruję żadnych oszukiwania i odstępstw od reguł i zawsze strasznie mocno pilnuję, żeby High było five. Tak, High five. High the book, jak to się ładnie mówi. Moją największą, największą moją tragedią jest to, że mimo mojego ogromnego uwielbienia dla serialu i wyjątkowej, wyjątkowego szacunku dla gry czyli, mówimy o Battlestar Galactica, gra planszowa, e, która jest naprawdę, koncepcyjnie to jest doskonałe i rewelacyjne, to nie udało mi się zabrać e, i zmotywować moich e, osób, że tak powiem, z okolicy, na tyle, żeby chciałem się zapoznać z... z, z kinie, czy nie trzymają klimatu cyclonów? Czyż co, nawet chodzi o to, że nikomu się chyba nie chciało przegryzać się przez e, 30-stronicową instrukcję, a jednak bez tego nie ma szans, czy Ja raz grałem no, tylko i to była właśnie oczywiście taka sytuacja, że nikt nie znał instrukcji, nikt nie przeczytał. Gra wyglądała dosyć zabawnie. I tak, e, tak, ale to, też, ale to jest jeden z tych gier, w których no, liczy się też to, co się dzieje poza tą planszą. Nie? Czy nawet ta mechanika, Przez, to się, wiesz... Tak. Ta mechanika zdrady i właśnie tego, co tak. jest super, tylko żeby ona dobrze mogła grać, to potrzebne jest to, żeby gracze znali te zasady. Co no nie, no to oczywiście, wierszy, bo to są pewne niuanse, które, które gdzieś tam w tym, tym światem się rządzą. I to, że ty na przykład będziesz sztywno trzymał twarz i przecież ja nie jestem Salonem, ja nie jestem Androidem, przecież broń Boże, no nie, Zobacz, to jest zdjęcie mojej matki, mojego ojca, coś na tak. Ale... Tak, ale z drugiej strony nie masz zielonego pojęcia, co masz robić, żeby tak. pomagać albo utrudniać, to ciężko. No ciężko. właśnie, więc to właśnie szkoda, no ale to jest, to jest właśnie ten element bardzo istotny, jeśli chodzi o gry planszowe, to jest ta ekipa. Tak, Najlepiej jakby taką problemu, mieć ja ekipę z Warszawy. Ekipę średnio, bo... z, średnio rozwiniętą, która bez problemów jest w stanie ogarnąć jakieś takie gry, nazwijmy to na poziomie medium. Pod warunkiem, że ja w, w 10-15 minut jestem w stanie wytłumaczyć te zasady i potem jakoś jeszcze w trakcie gry. je bardziej nadzorować. No, no nawet bardziej trochę no. jakichś tam. Eee, na przykład, ale mówię, no, naj, najlepsza ekipa do bieg. grania w gry Polanzowe, to jest ekipa z Warszawy. No oni się tak świetnie bawią, wiesz, tak z grani są. Więc wiesz, albo w butelkę. No, Świetnego. Piotrze, powiedz mi, czy nie wiem, czy zastanawiałeś się, może to jest pytanie następne, do, do kolejnego odcinka, ale czy tak zastanawiałeś się, co twoim zdaniem było takiego najistotniejszego w, w tym roku? Co, co było takiego, co spowodowało, że tak sobie powiedziesz, o... No, to, jest, to jest ciekawe. To jest, to jest ważna informacja na przykład dla nas graczy, albo na przykład, nie wiem, może żałujesz, że coś się stało, albo na przykład żałujesz, że coś się nie stało. Wiesz, na pewno taką pierwszą odpowiedzią, która przychodzi, przychodzi do głowy, to jest premiera nowych konsol. Mhm. Połowiczna w Europie, znaczy w Polsce, w Europie gdzie gdzieniegdzie, gdzieniegdzie pełna, no ale tak, tak tak pierwsza teoretyczna rzecz, która powinna przychodzić do głowy, to jest właśnie to, a mi tak nie do końca, bo no ja straciłem ten cały hype train, na którym jechałem i to uczucie potrzeby sprzętu na dzień premiery i, i radości z tego powodu, który naprawdę bardzo długo mi towarzyszył. Bardzo długo byłem przekonany, że na pewno PS4 w dniu premiery kupię. Mm -hmm. No i tak niestety z każdym mijającym tygodniem i z, z każdym mijającym dniem coraz wolniej ten mój pociąg ch chęci i radości do tego zakupu mijał. Mm -hmm. Więc to wydarzenie bardziej tak spada gdzieś niżej. Mm -hmm, mm -hmm. A było coś na przykład, czego, czego na przykład, nie wiem, żałuję że się nie wydarzyło. Na przykład, nie wiem, nie było jakiegoś. Nie było premierowania. Tak... Na, przykład, na przykład nie było, <laughs> nie było y, jakiejś katastrofy typu y, PlayStation Network nie działa i wszystkie karty kredytowe są teraz w ręku, w, w ręku cyfrowych bandytów. Nie no niestety. Y Regularnie pojawiają się jakieś informacje, że a to Microsoft miał jakiś włam, a to Ubisoft stracił dane do kontu użytkowników, a to ktoś tam i od czasu tego tej, tej padu PSN-u, który był e, chyba dwa lata temu, mhm. chyba, też nie, nie jestem pewien, jednak trochę się oswoiliśmy z tą myślą, że nasze informacja ostatnio przeszła po polskich mediach e, newsik, że Orange, cała baza danych klientów Orange została wykredziona przez jakiegoś tam pracownika czy współpracownika i ktoś próbuje ją sprzedać na lekro. prawie że. Więc no, takie informacje nie są zbyt radosne. A jak się czyta strony typu nie wiem niebezpiecznik, mhm. to to, co tam się pojawia, to mo można szybciej osiwiać. W dzisiejszych czasach to już człowiek jest, musi się tak pilnować, szczególnie, że ludzie no, wyzbywają się na swoje własne życzenie prywatności i czasami to jest... Nawet nie chcę mi się mówić na tym, bo ja jestem taki z tych prosty, ludzi, taki którzy taki wiesz, prosty... wycinają adresy z KOPER. Do to jest taki prosty i, przykład, i je, jak to. Że, że ludzie uwielbiają z, z pełną premedytacją na rzecz wygody pozbawiać się jakiegoś bezpieczeństwa. Mhm. Wiesz, na przykład coraz więcej stron proponuje logowanie się przez Facebooka. No właśnie. I no super wygodne, nie musisz zakładać konta, wymyślać hasła, które ma być 16 znaków, wykrzykniki, podkreślniki, małą, dużą literę i imiona Twoich rodziców. Ale z drugiej strony, jak logujesz się przez tego Facebooka, to automatycznie dajesz dostęp do dużej ilości danych, które ciebie dotyczą, które oczywiście tam wcześniej musiałeś też umieścić, to jest jeszcze zupełnie druga sprawa. I tak, wiesz, potem robisz to bezrefleksyjnie, nie, nie zastanawiasz się na tym, że tam, a tam tu se kliknę, tam se kliknę. No ja na przykład z tego względu nigdy nie zasmakowałem tego zakazanego owocu, jakim były gry na Facebooku. Bo wiesz, dla mnie, dla mnie podpisywanie takiego cyrografu, że w momencie, kiedy ja Okay, zagram w, w tę grę, to tak naprawdę udostępniam tej aplikacji cały mój profil ze wszystkimi znajomymi, tak, z, z pewnymi krawami, wiesz, w grupę krwi, no nie, i tak dalej, i tak dalej. No proszę Cię, no to jest to sensu, no ale powiedzmy, ja wiem, że to nie jest tak, że ktoś po prostu nagle zaczyna nie wiem, wykorzystywać pojedyncze dane tych osób, tylko to, jest, to wszystko to wchodzi w jakiś tam system, który ma swoje algorytmy, który, który jakoś analizuje te, te informacje, nie wiem, by generować, nie wiem, lepiej e, zogniskowane, nie wiem, reklamy, lepiej... Ja proponuję przeprowadzić taki bardzo interesujący eksperyment, czyli wyłączyć w swojej przeglądarce od bloka i przez tydzień pożywać komputera i zobaczyć, jakie reklamy się wyświetlają, bo Zresztą to jest, jest tak, że No właśnie, to jest to, Mocno że... przerażające znaczy reklamy zwykle wyświetlają się a propos tego, co, co oglądasz i na przykład co, co już kupiłeś. Wiele ludzi narzeka, że na przykład raz weszli gdzieś tam kupić jakieś gadki, czy na przykład bielizny męskiej i przez długi czas, to właśnie wśród takich podcastów zagranicznych poświęconych technologią, że później <śmiech> przez długi czas koleś miał po prostu banery z jakimiś mężczyznami w samej <śmiech> biliźnie, <śmiech> <nie śmiech> no nie? <śmiech> no bo <śmiech> <go, śmiech> slipy interesowały, no a znowu ktoś tam raz kupił bilet, Prawda, z Europy do, do Stanów i teraz do, i chociaż nie zamierzam przez najbliższy nie wiem, rok lecieć do tej Europy, ale nadal ma te oferty m, tych y, podróży, no nie, jakieś tam. Wiesz, dlatego ja rozumiem, że niektórzy wyłączają bloka, znaczy włączają bloka, bo, bo to jakby sprawia, że człowiek się czuje, jakby nie, wiem, jakby nie jesteś atakowany przez to wszystko, tak. A z drugiej strony no, albo powoduje, że te wszystkie serwisy, które my tak lubimy. No nie mają się z czego utrzymywać i to, to, to jest takie błędne koło tej degręgolady, no bo jest mniej pieniędzy na, na, na rozwój, to się daje mniejszy, mniejszej jakości treści i tak dalej, tak dalej. Ale Taka, to jest no też niestety, kolejny temat na inną dyskusję. Tak. To, to jak wyglądają niektóre serwisy z wyłączonym blokiem jest też przerażające, bo jest raz na jakiś czas pojawia się w polskich mediach dyskusja na temat tego, że mamy strasznie zaśmiecioną zaśmieconą tak zwaną przestrzeń publiczną, czyli wiesz wielka, reklamy wielkoformatowe na osiedlach billboard na billboardzie billboardu pogania no słuchaj, Piotrze, ja przyjechałem do mojego ojczystego miasta ojczystego, no tak jak to się ładnie mówi ale po prostu te zmiany, bo w ogóle przebudowano główne aleje te, którymi zawsze pielgrzymki zmierzają te to, to ostatnie kilometry przed Jasną Górą Totalnie je odnowili, to wszystko wygląda naprawdę pięknie. Ruch zupełnie inaczej puścili, wiem, że autobusy nie jeżdżą tymi alejami. plac główny taki biegańskiego, został totalnie odmieniony Wszystko w ogóle kostką brukową, jak nie brukową, kostką to jakimiś tymi, tymi cegiełkami. No mozaika, pięknie wszystko, tak? Ale z drugiej strony trochę to miejsce i to, co mi się bardzo nie podobało, to wsieli praktycznie wszystkie drzewa, które były z tych, znaczy właściwie wszystkie drzewa, tak? I postawili nowe, świeże drzewka, które są malutkie, jeszcze nie mają tak dużo listków. No teraz jest 10, to już w ogóle nic na tych gaęciach nie, jest, nie ma. I nagle to całe miasto, które było takie miały ten pas zieleni, który, który szedł przez, przez, jej, przez jego środek, nagle widzisz to wszystko, co jest dookoła. Bo nie ma tej zieleni, która jakby ci zasłaniała ten same, ten, ten, ten brud. I wszędzie są reklamy, billboardy, plandeki. To już to w ogóle, że Polska jest strasznie zaśmiecona na przykład znakami drogowymi. Że na odcinku powiedzmy, nie wiem, 100 metrów masz 50 znaków. Jak nie to, to tamto. Jak nie to, to sramto, Jak nie tamto, tamto. Wszędzie indziej masz tak, że masz po prostu kilka znoków, a droga cię prowadzi, jak po sznurku. I ewentualnie coś tam się zmienia, to masz jakieś tam yy, coś. Ale nie, w Polsce to jest po prostu... Nie wiem, te lizaki stoją, wszędzie muszą być, nie? I na każdym bloku, jak tylko się da coś zamieścić, to tam musi coś być. Musi być reklama. Jak tylko jest płot, to jak na płocie nie ma plandeki z reklamą, to to jest po prostu jakaś katastrofa. No nie? To to nie, nie może to być płot. No teraz... Nie da się znaleźć takiego miejsca, żebyś na przykład jechał tramwajem przez minutę, przez, jak, przez część miasta, a nie jednymi rkami gdzieś. Och, przez minutę. masz, wiesz, Myślę, że ciężko byłoby przez 20 sekund. No. Minuta to jest bardzo dużo czasu. I to oszpecenie to właśnie tej przestrzeni publicznej w polskich miastach to jest, to jest, to jest okropieństwo. To może znowu wróćmy do tego bo, <grym> do bo się tak dołujemy tym naszym małym yy, światem. Yy, Pytanie tak na Twitterze, takim modnym ostatnio i popularnym na nowojorskiej giełdzie, komunikatorze: jakie wydarzenia w 2013 w branży gier uznajecie za najistotniejsze? Mogą być negatywne, lub pozytywne i najlepiej kilka? No tak, kilka osób na odpisało, więc ja sobie tak pozwolę, tutaj szybciutko odczytać, że możemy skomentować. I na przykład haker alias albo pseudonim kochan97. No tak, ściągam od takiego podcastu Player One Podcast, no i to właśnie zawsze przedstawiałem tych twitterowiczych po tych e, e, ksywkach w serwisie, więc mi się strasznie podoba. Więc e, hacker Kochan97 pisze, że oprócz oczywistej rzeczy, czyli genów dla mnie znakiem czasu zdaje się być start sprzedaży PSX Extreme w cyfrze. I e, no ja powiem, że dla mnie to było nareszcie, bo ja e, kupowałem PSX Extreme z bardzo dużą marżą no bo powiedzmy za granicą to nie jest taki, takie proste dostać nowy numer gazety wydawanej w Polsce. Znaczy powiedzmy, że to jest prostsze, ale zawsze trzeba no niestety ponieść koszta e, dodatkowe. I w momencie, kiedy ja mogę za tą samą cenę kupić sobie w wersji cyfrowej i jeszcze teraz nawet to całkiem nie się działa, no to ja, ja mówię, że to jest właśnie nareszcie. To tak. trochę tego proponuję tobie również sprawdzić, bo też jest w wersji cyfrowej, dzięki Bogu, gazetka Gramy. Czyli... U. Kojarzysz? Coś ci mówi tytuł? Nie mówi? Słyszałem, że to taki autkaści z różnych miejsc, nie? Tworzą awangardowe pismo. Dokładnie tak. W I... znaczy, tak. To jest tak jakby to, co było kiedyś dobrego w Neoplusie, czyli e... Felieton. <laughs> tak, dokładnie. Generalnie jest to czasopismo, gdzie nie ma za dużo recenzji. A dla mnie recenzje nie mają najmniejszego sensu bo większość gier, które chcę zagrać, tak zagram samemu i nie potrzebuję opinii na ich temat, a na temat tych kilku innych gier, w które nie będę gra gra chciał grać samemu, to jakoś tak czy jak się dowiem. Mhm. W każdym razie pięć Ale latach. a propos recenzji, to znowu cytując książkę, której, o której wspomniałem na samym początku, porównał autor recenzowania, na przykład, czy takiego recenzenta, który co najwyżej musi oglądać dwie godziny jakiś film, później dwie godziny jakiś inny film, i później może napisać recenzję, oczywiście y, czasami oglądając coś innego i czytając coś innego, nie? Ale ta, ta praca takiego recenzenta prawdziwego z krwi i kości, co recenzuje gry, to, to, jest, to jest rzecz niemożliwa. I tam daję przykład Fallouta 2. I teraz tak. Dokładne zapoznanie się z grą komputerową jest, jest możliwe, ale nader czasochłonne. Nie mówię o narkotycznym kończeniu ulubionego programu po 100 razy, ale o poznaniu go przynajmniej w 80%. Weźmy takiego falauta 2. By mieć o nim dobre pojęcie, należy go przejść co najmniej cztery razy. Zabawna ponad 1000 no tam jest yy, dalszy ciąg. To, to właśnie ten Aleksy Łuchański, Aleksy Łuchański yy, yy, pisał o tym pamięci, że no, cztery razy można przejść. No nie? Ale ja myślę, że to jest taka do, tak dobra gra, że wystarczy naprawdę raz zagrać i teraz już chyba nie ma takiego człowieka na świecie, który by nie miał falauta. Dzięki GOG. A wiesz co tak zrobił, no bo się dowiedziałem. Tak, bo tracą możliwość tracą sprzedawania tego. Dokładnie, dokładnie. to prawa przechodzą wtedy, gdzie i <śmiech> jest no to i be, No i, i Bethesda z, z, z nie wiem, co z tym zrobi. Ale ja akurat Fallout to też miałem we wszystkich wersjach, bo ja Fallout miałem w wersji pudełkowej, który wyszedł. Fallout Taxi, jak wyszedł, to był z wersjami, właśnie o ile dobrze pamiętam, jedynki, dwójki, już chyba nawet wersji polskiej. Później. CD Action wyszedł fala jedynka i dwójka na płytce darmowej, no i teraz na Gogu. No, właściwie to, wiesz, a propos posiadania jednej kopii gry, no nie w tysiące egzemplarzach, no to blisko. można. Powiedzieć. Ja tak trochę mam z Bastionem, bo mam go chyba na... I na Steamie, i z jakiś bandli kilka dodatkowych egzemplarzy, tak. i na iPadzie. No właśnie to była jedna z tych co no, jak się, To na początku teraz już jakat to, to już tak się, rzadko się zdarza, ale zawsze było tak, że wiesz, są jakieś gry, w o Bundle, nagle, dokładamy kolejną grę. I co to jest? Bastion? Bastion, dokładnie, dokładnie, Ale to też nie jest zła rzecz, bo jeśli ktoś nigdy nie trafił wcześniej na Bastiona, a teraz ma powiedzmy. Cztery tak, tak, no to jest super sprawa, jaka bardzo. Bardzo lubię. No ale mm, ja czekam, aż C-Action będzie w wersji yy, właśnie w, w cyfrowej dystrybucji. Z płytą do ściągnięcia. No, ale słuchaj, no, czy, czy, czy nie powinno tak być? No. Czy Myślę, że wtedy prędkość, prędkość, z jaką ta płyta, ten cover CD pojawiłaby się na torrentach, byłaby większa od prędkości światła. No ale... No... Wiesz, ty od razu zakładasz, że ludzie są źli? No, może było inaczej, no nie? Może by sobie polecali, no nie wiesz, linkowali by W każdym razie. numer nie? No, yeah. re reasumując, y gramy pojawia się również w wersji cyfrowej 5 zł za, za numer. Ale to jest na tym serwisie egazety.pl? Nie, jest... e -gramy, oni mają swoją stronę egramy.pl. Egramy.pl, e jest tam sklep. Właśnie teraz zerknąłem nowy numer, wydanie drugie, elektroniczne, 4,99, no łącznie z treści. Kwota. To ja sobie zaraz no właśnie, tam zajrzę. Po myślę, nagranie. że to, to... Nie będziemy yy... tego przeliczać na Big Mac i cheese, cheeseburgery, czy Ale to jest jedna no, tysięczna tak. Bitcoina na przykład. <laughs> Dokładnie. A pomyślcie, że ja jak pamiętam na początku roku, jak te, ta cena Bitcoina nagle skoczyła z paru dolarów na tam stoi i tak dalej, to mówię znajomy, że to jest bańka, no nie? I że patrz tylko, jak ona runie. I przez to, że ten Bitcoin jest cały czas w mediach no nie cały czas się o nim mówi, to się cały czas pompuje i pompuje i pompuje i teraz chyba Bitcoin to jest ponad tysiąc dolarów kosztuje. To ja. powiem ci, że jak ktoś sobie kiedyś Bitcoiny kupił albo wygenerował, wiesz, na tym, na, na, na tam własnym sumtem, o, już trochę poszło w dół, poszło w dół. Bo, w, jeszcze, bo jeszcze parę tygodni temu było tysiąc dolarów, teraz jest 700 mniej więcej o. średnio, więc no Ale to pomysł... kopanie już się skończyło, czy jeszcze można kopać? Bo pamiętam, że kopanie miało tam do, Kiedy... do któregoś momentu działać. Kopa... Nie, kopanie generalnie jest, to jest tak zrobione, jak, jak dążenie na przykład do, do nieskończoności, czy na przykład do, do zera absolutnego, że poziom trudności tego kopania się zwiększa prawda, mhm. z każdym tam cyklem. Nie? To, to jest oczywiście fachowa nomenklatura, której tutaj nie, nie mam pod ręką, więc nie będę mówił, ale generalnie jest tak, że co jakiś czas ten poziom trudności się zwiększa nie? i już w tym momencie te maszyny, które to, to robią, no nie, żeby takiego bitcoina wygenerować, to, to, to może trwać to, od siły tej maszyny, no nie? Tam od kilku dni do, do, do miesiąca i tak dalej, a kiedyś to mogłeś sobie włączyć tam swojego swój komputerek, w tyle tam sobie to liczyło i liczyło i wiesz i miałeś tych. Jeśli nigdy na przykład nie sprzedawałeś teraz raz że masz ten taki cyfrowy portfel, no to jesteś kryzusem. No. Wyobraź sobie, że jakbyś miał teraz nie wiem, tak z dwieście tych, tych bitcoinców, które o, kiedyś Panie. mogłeś kupić za grosze, to teraz, no stary, no. kupujesz dom pod Warszawą, wiesz, wille, jeszcze ci starczy na Porsche, a, a wszystko to są po prostu ciągi znaków wygenerowane, rozwiązania jakieś no, no, tam... To są uroki, uroki współczesnego świata. I to jest pompowane tylko dlatego, że tak pompowana jest giełda, no nie? No, ktoś, ktoś na tym zarabia, ktoś na, na tym, a a niestety cała idea bitcoina się zatraciła, bo to już nie jest alternatywna waluta, to już po prostu stały się wirtualne papiery, wirtualnymi papierami wartościowymi, takimi akcjami, no niektóre, których poziom po prostu jest strasznie nieregularny, więc na przykład sklep prowadzić w bitcoinach to jest niemożliwość, no nie? Musiałbyś mieć jakiś przejśnik, który automatycznie ci zmienia ceny produktów, no nie? Teraz wchodzisz przez pół bitcoina, ale później klikniesz pół sekundy później i już jest nie wiem, jedna trzecia bitcoina, albo coś takiego, albo, albo w drugą stronę, więc jest ja tam się, kiedy takie podcasty jak, nie wiem, Agent, Agent Tomasz się <śmiech> zainteresują Bitcoinami. Ale to jest ciekawe, dlatego że, bo ja, z, ja nie twierdzę, że Agent Tomasz jest, jest kalką tego amerykańskiego No Agenda Show. Czyli powiedziałbym, że na pewno jest mocno inspirowany. Tak, ale tam jest ten temat Bitcoin jest, yy, często poruszany, chociaż ostatnio oni po prostu przestali już na to reagować, bo yy, oni, oni mówili o tym, że jak, jak, to, jest, jak, jak to jest bez sensu, ale no, to, to jest tak, że jeśli ktoś siedzi w Bitcoinach, to on, on no, szczególnie jeśli ma te bitcoiny, no to zależy jednak tym osobom na tym, żeby ta, ta wartość tych bitcoinów ro, rosła, więc jakby ta idea, która była za bitcoinami kiedyś, ona już nie ma tego znaczenia. Teraz liczy się jednak zysk z tego, co, co, co masz i... Wiesz, idea była słuszna, znaczy słuszna, szlachetna bardziej niż słuszna. No, była szlachetna. Ale no. No, potem przyszedł rynek. No, dokładnie, a yy, najpierw jest to, że tych coinów cyfrowych takich no, obrosło i od, od tego czasu tak naprawdę to jeśli powiedzmy nie chcesz tam fortuny wydawać na to, żeby tego Bitcoina mieć, czy coś takiego, to może jakieś inne cyfrowe tam waluty sobie zakupić i, i, i się cieszyć, że masz taki portfel, Ale to jest wszystko po prostu y, y, gdzieś tam szczytna idea, która jednak nie obroniła się przed, nie wiem, czy nie wiem, czy może przed kapitalizmem, czy przed czymś, no. ciężko to powiedzieć, nie? No. Ale no, tak jak mówię, no, jak ktoś miał kiedyś Bitcoiny i teraz ma ich dużo i jest sprzedaje po tych cenach, no to gratuluję. To jest, jest szczęśliwy człowiek Tak, na pewno. Może rzucić pracę i może nagrywać podcasty. <grywa> Zajmować się bitcoinem tak, tak. Podcast o Bitcoinach. Dokładnie. Kolejny, czyli co? Gramy, rozumiem, egramy.pl, tak się warto, warto sobie zerknąć, tak. Stronka się nazywa egramy.pl i mówię, 49, jedna Super. milionowa Bitcoina. Mhm. Całkiem, całkiem słuszna cena, tak. To trochę jak w drugą stronę, wiesz, jak tam w Afryce tych niektórych tak, krajach, gdzie jest kraj, super inflacja, inflacja, że masz banknoty z datą ważności. Nie? To jest super. No tam dopiero są fajne zarobki mhm. w bilionach. Tak. Dlatego tam w ogóle większość transakcji jest za pomocą telefonu komórkowego. No tak, a no wiesz, nie, jakby tam kupujesz chleb i potrzebujesz no. dwóch ciężarów. Chcesz sobie do gumę Donald kupić i teraz nieś tam worek pieniędzy, nie? Albo coś. To jest masajka. Kolejny haker o pseudonimie Emil Regis pisze Adrian Chmielarz odkrył gify w internecie i potrafił zrobić szum medialny wokół tego. No, to jest bardzo istotne zdarzenie. Aczkolwiek ja, ja, ja pamiętam, jaki to był gif, ale teraz spróbowałem sobie przynajmniej który był taki najbardziej istotny i jakoś nie mogę no, sobie... Przyjąć. Były trzy. O, proszę. To jednak znaczy, to jest sprzedawany. Znaczy mi się wydaje, że znaczy, tak przynajmniej... Yy... Chyba o to chodziło, co zrobił Adrian Hillary ostatnio. Mhm. Czyli wypuścił wczoraj, przedwczoraj, 17 grudnia, tak z tego co tu widzę, mm, trzy obrazki z swojej nadchodzącej gry w formie GIFów. A animowanych, rozumiem. No, no jak to GIF? Znaczy <laughs> wiesz, gify. bo gify, GIFy animowane to jest jakby tam forczan nie i tak dalej. Ale, ale... Czyli ty się nie, nie widziałeś tego? Nie, nie, nie. Ach, no to właśnie ominął cię wielki, wielki noin, szum O, no, no, no, no. Słuchaj, generalnie pojawiły się właśnie na stronie na blogu i potem w wielu różnych portalach trzy GIFy, które były tak jakby przejściem przez lokacje. Ty sobie klikam delikatnie, z, nie wiem, czy z słyszysz. Gry. Ciu, ciu, ciu, ciu. Tak, tak, delikatnie słuchaj, delikatnie. Tam jest cmentarz, jakiś taki pociąg i jakby taka, taka aleja górska. No i oczywiście wygląda to bardzo ładnie, bardzo interesująco, ale chyba aż do perfekcji osiągnął podbijanie hype'u na swoją grę za pomocą małych y, niusików, y, mm -hmm. y, czy też właśnie a to jeden obrazek, a to rzuci fragment rozmowy z, z, między teamem. Tak. No cóż, tam mamy pociąg, który próbuje rozjechać y, no kamerzystę, przejście tutaj... przez górną y, taką ścieżkę i, i cmentarzysko. A, widzę, widzę, widzę tutaj. Pięk, Więc to myślę, że, myślę, że tego dotyczyło. A ja już myślałem, z... że zaraz będzie I, następna miana. rzecz, to będzie... Y... To będzie jakiś mem, prawda? Nie, nie, nie, nie. Tym razem myślę, że po prostu Adrian Mielasz naprawdę osiągnął mistrzostwo w teasowaniu swojej gry i, Ale i próbuje ci, budowania hype że... No wygląda to fenomenalnie. Ślicznie, tak. I Mielu Kupuję na Facebooku to. komentował, że chciałby to już teraz na Oculusie. No i Adrian mu odpisał, że no on właśnie na Oculusie sobie gra. No oni nie dostali tego defkita def tam. Czy znaczy dostali albo kupili, bo to w sumie. Znaczy w sensie. <coughs> zakładając, że z tego kolusy nie rozdają za darmo, to tak, tak, tak. tak. Swoją drogą, okoluszy ostatnio jakiegoś bardzo dużego inwestora dostał. Tam kwota w jakiś milionach Ja kolarów, tylko prawda? naprawdę y, trzymam kciuki za tych gości i no nie chcę mówić, że modla się, nie bo jakaś się nie modla y, za to, ale. Czy to może Nie być chcę, to, co żeby Oculus Rift skończył jak... Przy pojawieniu się ta, ta tabletów to właśnie Oculus Rift może być czymś takim. To może być coś, tak. coś nowego, co... Faktycznie Ale ja nie chcę, to, żeby to, wiesz, to, wiesz ok. Oculus Rift skończył jak on-live. Że Aha. w końcu, bo tam miliardy na to poszło. Miliardy na to poszły i okazało się, że to się w ogóle nie przyjęło. Ludzie nie... nie wiesz, że też chyba kwestia marketingowa, że nie umieli tego sprzedać w takim stopniu, żeby to było nie wiem, przynosiło zysk taki, który by pozwolił, no nie wiem, to, to, tej firmie się utrzymać i oni w końcu, no nie wiem, to chyba to, to jest jeszcze utrzymywane przy życiu, ale w końcu ta firma to została sprzedana na jakieś tam parę dziesięć milion dolarów, czy wiesz, a czy to, to były to zainwestowane miliardy. Pogłoski chodziły, że to niby Microsoft kupił, ale o proszę, ale takie pogłoski, że skoro Gajka została wykupiona przez Sony, to niby być może coś tam, że wiesz, mogli również strumieniować mhm. gry, bla bla bla. To proszę. Więc tak, tak... Gif Adriana Chmielarza faktycznie. Ale to chyba nie on stworzył taki Ja myślę, że on stworzył, czy ktoś dla niego to zrobił. Znaczy, nie, no nie. to są no niby. Z, z, z, on zaprezentował to jako Gify z e, swojej gry. No tak, tylko, ale chodzi mi o to, czy on po prostu siadł i zrobił to na jakimś Adobe, Adobe Ready? Albo coś znaczy, myślę, że zrobili to astronauci, tak bym powiedział. Mhm. Okay. Tak przynajmniej strzelam. Kolejną w takim razie informacją najnegatywną, fatalny początek nowej generacji, to hacker WR y, podkreśnik pl negatywne. Fatalny początek nowej generacji prezentacji konsol, braki funkcjonalności na starcie, mało gier. No, i to tutaj się dość mocno z tym zgadza, bo dla mnie, ja wiem, że ciśnienie na ten sprzęt było takie duże i że ci te biedne chińskie dzieci, naprawdę, musieliście też chińscy studenci elektroniki musieli się bardzo śpieszyć z montowaniem tego dokupy i Xboxa i PS4. Ale jednak to, że pad... i to nie jeden przypadek, tylko no, o tych psujących się mniej lub bardziej padach do PS4 już od kilku, od kilku osób słyszałem. Tak. Nawet takich, który nam znam bardziej niż ktoś tam napisał w internecie. Podobno gumki pękają jakby... No, że guziczki się lubią zablokować i gumki pękają i gumki schodzą, więc to, to, to szczerze mówiąc to jest porażka. Wygląda jak zła reklama, jak antyreklama Durexa, nie? Gumka pęka. Bo jeżeli kupujesz sprzęt za, za prawie 2000 zł, który po dwóch czy trzech tygodniach... Się o tobie. Psuje. Ja wiem, że jest gwarancja i wszystko będzie wymienione i tak dalej, ale jednak no nie masz jednego bo... pada w zestawie to fajnie rozwiązanie. Co, nie? Najbardziej mi chodzi o to, że jeżeli coś takiego dzieje się po tygodniu czy po dwóch tygodniach użytkowania, to szansa, że po tym jak twoja gwarancja się skończy, wszystko będzie super, czyli że ta konsola, słuchaj, ja mam w szafie Nesa i mogę go w dowolnym momencie podłączyć do telewizora i on działa a gdybym chciał tak zrobić z PSX-em, to myślę, że byłoby już gorzej. To jest, to jest mój dwójkę, argument, prawie w A ja przez... PS3 za parę lat bez szans. I, mhm. i to, jest, to jest niestety smutne. No, ale smutne jest też to, że yy, oni mieli naprawdę dużo czasu, żeby to przedstawiać. To nie było tam, że tam ci te testerzy, co oni grali na jakiś... Z, z metalu te pady były, że one się nie psuły. Znaczy, nie wiem, z, z, z jakichś tam tworzyw po prostu jakich, z tytanu, jakichś atomowych, nie, stopy. Jak, jak, jak to mogło po prostu przejść? Jak mogli po prostu zupełnie zignorować to, co się dzieje, kiedy ludzie grają intensywnie, a na pewno tak było? No co, oni sobie sami te gumki wymieniali? No to jest bez sensu. Nie, no, Je, to wiesz, mówię, przypadek Six tak nie? tylko że Six był padem, który, który różnił się powiedzmy od DualShocka 3 tym, no, że nie miał wibracji, tak? Ale, ale tak to powiedzmy koncepcja nie była tak sam tym samym, więc tam powiedzmy nie było jakichś problemów takich technicznych. Ale nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że na przykład kolejna wersja, nie wiem, kolejny rzut konsol no byłoby już z nowymi padami. Nie no, da się tego mam nadzieję. Z... No. Mam nadzieję, że tak będzie. No a na propos tych, tych, tej niedużej ilości gier, no to jest tak, że trochę nasza nowa generacja wzięła z zaskoczenia. Znaczy wszyscy się spodziewali, jak to jest. To nie Jak w końcu tak mówisz, no kiedy ta nowa generacja na pewno będzie w tym roku, na pewno tak jak co roku mówisz, mówić, że w tym roku będzie nowa generacja, no to w końcu w tym roku będzie ta nowa generacja i tak było w tym przypadku. Jakby przyciągnęli to troszeczkę, nie jakoś tak specjalnie długo, bo ostatnio się zastanawiałem i na przykład nie wiem czy wiesz, ale Atari 2600 to przez 15 lat był w produkcji. Znowu tam wzloty, upadki jak to się mówi, no to jest inna historia, ale no ta, ta konsola była przez długi, długi okres czasu, więc to nie, te generacje nie są najdłuższe. W ogóle sam fakt, że ten twój NES, który, który tak sobie cenisz i tak sobie często podłączasz do telewizora, to on on, był, on miał premierę w 1983 roku, konsola, nie wiem, czy to się wtedy jakoś jako Famiko nazywało, czy to rzeczywiście powiedzmy na Famicom, amerykańskim rynku. Famicom był w Japonii, a w, tak. w Stanach było właśnie NES. Więc ja mogę tych dat dokładnie nie pamiętać, czy, i czy to na przykład była premiera najpierw w Japonii, i, a później była na przykład w Stanach, ale generalnie, jak sobie zajrzycie na Wikipedię, bo sobie nawet zaglądałem niedawno, to NES, on był w produkcji od 1983 roku do, ale to już była tylko w Japonii, do 2003. 20 lat. Wow. Czyli, wiesz, już ludzie grali na PlayStation 2, w niesamowite gry, po prostu Kosmos, tak dalej. Xbox pierwszy wyszedł ten oryginalny, a ludzie jeszcze tam kupowali Nintendo. Wiesz, jak się tak zastanowisz, to jak teraz pójdziesz sobie na ryneczek jakiś tam podmiejski, to kupisz jakąś tam wersję Pegasusa, która wygląda jak, nie wiem, PlayStation. Mija <śmiech> mi ostatnio pod, podsyła chyba zdjęcie konsoli, które kupiłem dobra, która wygląda jak podróbka PlayStation, no nie? <śmiech> Tylko, że właśnie ma w sobie Bebechy Pegasusa, więc... Słuchaj, sobie... to był doskonały zakup, bo za 30 zł kupił milion gier. Tak, no milion, no. Jakiś, no, dokładnie to tak zwany procedura proceduralny generator gier. Nigdy <grym> wiedziałeś, to... jak grać się włączy, no nie, bo to Też wszystko nie... było takie losowe. Nie no, pamiętając czasy Pegasusa i tych tam 168 in one, to miałeś jakieś 20 czy 30 gier, które były w najróżniejszych wersjach. No tak. prawie no. byli rzuci, czerwoni, Fiordowi. To trochę tak jak z tymi bilionami broni w Borderlandsach. No tylko że w no wie, nie, to jakiś tam ma sens, no bo to jest to, to diablo, nie, gdzie ci się generuje to wszystko i możesz mieć jakiś tam sprzęt, który w to ma sens, tak? bo jeśli się generuje broń, która ma, nie wiem, lepiej strzela i tak dalej i jakoś inaczej się nazywam, to ma sens, ale tutaj, <grafię> że masz gościa w żółtym, masz Mario w żółtych szelkach, a nie w czerwonych, to nie? No, to prostu, inna gra, słuchaj. To nie, to, Masakra, masakra. Ale ja bym po prostu się nie martwił, jeśli chodzi o to, co wychodzi teraz, nie bo to, są, bo to jest zawsze tak, że te gry, które wyszły, one były, ja nie chcę takiego słowa na, na szybcika, ale to jest tak, że naprawdę twórcy nie mieli zbyt wiele czasu, żeby przygotować na tą generację, żeby one były raz, że dwa, no dopracowane. Bo to już trzeba było, już tu, tu już teraz musi być. Więc ja zawsze uważam, że musi przynajmniej minąć rok od premiery konsoli, dopóki do, y aż zaczną się okazywać naprawdę perełki. Słuchaj, no ale o, o czym mówimy? Przecież jak PS3 startowała, to te tytuły na bo start, tak, to też była jakaś żenada. Ja sobie myślę, że jeżeli Killzone, który jest tytułem startowym, wygląda tak jak wygląda, a na przykład Porównując, w przypadku ps to był Resistance, Fall of Man, tak. to to jak będą wyglądały gry za 3-4 lata, po prostu cytując, mam mózg rozjebany. No niech Naughty Dog się zajmie nowym Uncharted, to, to po prostu tak. ludzie dostaną, nie wiem, prawdopodobnie będą dać przed telewizorami. Zwłaszcza, tak że no, nie oszukujmy się, robienie gier teraz to nie jest y, tani biznes i tytuł AAA robi się dwa, czasem nawet trzy lata. Przecież myślę, że w Ubisoft'cie już teraz pracują, czy może zaczęli pracę nad y, szóstym Asasynem. Bo to mniej więcej strzelam, że, że to tak, to, tak trochę, trochę to tak było, że czwarty Asasyn na pewno zaczął być robiony w momencie, w którym trzeci jeszcze nie wyszedł. Otóż tak. Oczywiście Otóż to. potem są jakieś zmiany koncepcyjne, jakieś dodatkowe pomysły. Zresztą w przypadku gier to w piękny sposób widać, jeżeli spojrzymy sobie i na Far Cry'a, i na Asasyny, jak te gry w niektórych aspektach się przenikają. Że pomysł, który w Far Cry'u chwycił, czy inaczej, z asasynów wzięty klimat wspinania się w Far Cryu super chwycił ze wspinania się na wieżę. Tak. odmiany, no, w Far Cryu był wprowadzony ten, ten tam zabijanie z i robienie sobie z tego sprzętu. Mamy dokładnie to samo w Tylko, że, tak, tylko że to jest powiedzmy Warnętrzny podobna koncepcja, ale, ale, ale na przykład, no wiesz, no, zupełnie inaczej się gra w Asasyna, a inaczej się gra w Far Cry 3. Nawet no to wspinanie się po wieżach nie jest... Recykling pewnych pomysłów. Tak, o, tak. Bym tak. Czy to, to otwarty świat i co w tym otwartym świecie możemy robić, no nie, że tworzymy taki tak... Bo ja na przykład y, bardzo ciepło wspominam Far Cry 2, chociaż rozumiem y, narzekania osób, mi się ta gra specjalnie nie podobała, bo ja pamiętam, że miałem y, mieszane uczucia na początku, jeśli chodzi o Far Cry, bo to była gra przepiękna. Znaczy ona nadal się y, wieś, trzyma, nadal wygląda olśniewająco, nadal ma po prostu... Y, przy cudowne krajobrazy, że to jest ta jedna z tych gier, których możesz sobie w takie safari urządzić i, i, i tylko po prostu zwiedzając ten świat, nie cieszyć się rozgrywką, ale chodzi o to, że tam to była jedna z tych gier, gdzie miałeś zadanie, miałeś je wykonać, a jak to zrobiłeś, to już nie miało to znaczenia troszeczkę jak Crisis. tylko nie miałeś gościa w jakimś niesamowitym pancerzu, tylko miałeś gościa, który miał na jakiejś bronie, ewentualnie jakieś specyficzne umiejętności, ale ja pamiętam, była taka sytuacja, że miałem sforsować pewną, pewne miejsce i na początku jak grałem to, to, to, to jakoś tak nie wiem próbowałem to zrobić jakoś tak spokojnie, metodycznie zupełnie mi to nie wychodziło jakoś tak się, nie wiem, ginąłem często a za drugim razem przyjąłem zupełnie inną koncepcję zmieniłem styl rozgrywki i nagle się okazało, że odkryłem po prostu Chyba ten złoty środek, który mi pozwolił się cieszyć Far Cry 2. No i być może należy do tej nielicznej grupy, która uznaje Far Cry 2 za całkiem niezłą grę i jedną z ciekawszych z tego okresu, więc ja tak to tylko, tylko, tylko wspomnę. A to, co robi Ubisoft, no to powiem tak, że oni robią podobne rzeczy, które robi na przykład Activision, tak? czyli odcinają kupony od pewnych pomysłów, ale non-stop jednak coś nowego się gdzieś tam pojawia z boku, coś nowego jest, wiesz, ten Far Cry 3 jest zupełnie inny od Far Cry 2, mimo że koncepcyjnie to nadal jest gra z, wiesz, z otwartym światem, gdzie bohater, prawda, akcja jest przedstawiona z pierwszej osoby i tak dalej i tak dalej, ale później robią Blood Dragona, później robią to. W międzyczasie, kiedy, kiedy, sobie... kiedy kroją kasę z, z Assassin's Creed, to jednak tworzą tego Watch Dogs, nie? jak spojrzysz sobie na, nazwijmy to trylogię Ezio yy, asystentów, czyli, czyli dwójka revelations i brotherhood, to tam widać ba bardzo dokładnie, jak oni dłubią i próbują różne koncepcje. Mhm. Tutaj, tam, już nie, nie pamiętam, w których częściach, ale tu spróbowali Tower Defense z nami. Okazało się to kompletną klapą, więc w następnej części to odpuścili i wymyślili jakąś tam metodę takiego wariantu ekonomicznego, rozbudowy tak. miasta, coś tam, budowania sklepów. To miało jakiś sens, to potem w trójce spróbowali to jakoś inaczej rozwinąć i i zrobić w ogóle na mapie strategicznej wysyłanie powozów. Ponieważ było to zrobione kompletnie z dupy, to w czwórce dla odmiany jest ten pomysł, ale z rozwinięty i zrobiony trochę inaczej. I o tyle w trójce w ogóle mnie to nie wciągnęło. to w czwórce bawiłem się tym trochę. Mhm. Więc widać właśnie na Asasynach, że mimo, że ten koncept jest ten sam, ten ogólny koncept gry właściwie od drugiej części się nie zmienił, to jakieś tam te drobne ulepszenia i drobiazgi się zmieniają i oni tam cały czas w tej mechanice mhm. troszeczkę dłubią. I na pewno tak samo będzie w Watch Dogsach i te gry wszystkie nawzajemnie z siebie Jakoś tam czerpią. Tak, Więc ja po, po, po jestem wręcz mocno przekonany, że Ubisoft kombinuje troszkę uh -huh. z robieniem takiego jednego wielkiego świata. No tak, ale pejdzie... przynajmniej na pewno, jeśli chodzi o Asasena i o Watch Dogs. Tak wiesz, ja, jestem w ogóle wielkim fanem teorii spiskowych. Jeśli, jeśli jest... Jeśli tylko po prostu nie zaczną za bardzo się w to wgłębiać i tylko po prostu nie będą, ani też nie będą zaprzeczać, to. Ja jestem strasznie rad z tego, że ta koncepcja sobie właśnie żyje, że się rozwija, że na przykład Watch Dogs i, i Assassin's Creed i to, co się dzieje powiedzmy tutaj, współcześnie w po Assassin's Creed, Arc, no nie, to gdzieś się przeplata, że to może być to samo uniwersum. To jest moim zdaniem super, super sprawa. Ale jedną z takich pozytywnych na przykład aspektów 2013 roku to jest właśnie to, że na przykład ludzie strasznie jechali po Assassin's Creed 3 i jakby już wydawało się, że prawdopodobnie Ubisoft nic nowego nie wymyśli albo już w ogóle stracili ten dryg stracili to wyczucie, dlaczego na przykład atestynistyczna seria to jest coś niezwykłego i nagle pojawia się Black Flag i, i po prostu zachwyty, zachwyty są jak, jak, nie wiem, nie wiem, czy nawet przy dwójce były takie zachwyty, jak teraz jak tak próbuje się mnąć pamięcią, czy no i to pokazuje, że wiesz, czasami może coś być nie tak, czasami właśnie tak jak mówisz, eksperymentują czymś, coś może nie wyjść, ale jeśli się po prostu wezmą na nie i przeanalizują to co jest najlepsze w ich grach no to tworzy się taka perła I normalnie. A... trzymajmy za to kciuki żeby tak się właśnie działo mhm. kolejny hmm, hacker Last Jedi 84 napisał Xbox 1 wycofuje się z Always On Xbox 1 nie ma w Polsce Unity 3D na Next Genach Um, a generalnie to, że wycofanie się yy, Xboxa może sobie always on, jest negatywne. To no, jest ciekawe. Z tym wycofaniem się Xbox'a Always On, to na ost ostatnimi dniami też tam jakaś mała, mała aferka się Ale tak, u... okazuje się, że wcale nie do końca, że wiesz, że DRM jest, działa, z... ma się dobrze. Że DRM niczym, niczym Skynet sobie cichutko to Wiesz, mi się człowieka... wydaje, że ktoś po prostu memo nie dostawisz. No taka służbowa nie poszła, no nie, że jednak nie ma tego. Tam jakiś tam biedny inżynier, programista sobie tam dłubie i tak dalej, tworzy to, żeby to wszystko pięknie działało. Tak? Ktoś mówi, wiesz, ale słuchaj, ty wiesz, że miałeś to wyłączyć, ale co? No to Tierre Moluison. No nie, No nie, nie, nie, nie, nie No i tak to mogło być, nie? W momencie, gdy grasz sobie. Jest to dość zabawne. W... No, była ta afera z Klinem Instinctem, no, tam byś chyba było parę rzeczy. Ja, zresztą ja to widziałem gdzieś na żywo, no nie, że po prostu w momencie... Znaczy to był, był jakiś turniej, który był streamowany właśnie w Hero Instinct, jakiś tam, czy, czy, czy drabinka dopiero coś i nagle w trakcie pojedynku pojawiła się piękna informacja, że zaloguj się do sieci i, i Xbox Live, aby udowodnić, że ten egzemplarz gry jest twój, a jeżeli on nie jest twój, to go sobie kup. Ale wiesz co, mnie zaczęło denerwować. Jedna rzecz, bo kiedyś było tak, przynajmniej yy, tak to działało. Być może... Nadal to tak działa, tylko nie wiem, ja miałem takiego pecha, że tak u mnie się to wydarzyło. W każdym razie, na Xboxie 360, jak sobie kupiłeś coś na konsoli, na tej konsoli, ze swoim kontem, to będzie z jakiego konta startowałeś tę grę, to ona, wychodzi, to ona działa w wersji pełnej. Tak? Czyli na przykład mogłeś grać na koncie żony, czy tam na jakimś innym koncie i grać. Co oczywiście ma takie marginalne znaczenie. No nie? Najważniejsze było to, że po prostu gra była w pełnej wersji na swojej konsoli. Problem się zaczynały, kiedy miałeś na przykład awarię konsoli, musiałeś ją wymienić, wtedy już ponownie ściągając grę, to ona już nie była na tej konsoli, na której była oryginalnie zakupiona, więc musiałeś korzystać tylko z tego konta, z którego tę grę zakupiłeś, na którym tę grę zakupiłeś. I to też jeszcze byłoby ok, gdyby nie to, co mi się wydarzyło par razy. Ja mam kilka gier na konsoli, m.in. na przykład mój ulubiony Shadow Complex, w który chciałem sobie zagrać, i akurat po przeprowadzce nie miałem kabla podłączonego, więc nie byłem podłączony do live'a. No i sobie włączam grę i okazuje się no i na tym koncie, na którym ją kupiłem. Że co? Wersja jest demo. No, no, no ale podłączyłem kabel, no nie, zalogowałem się i tak dalej, tak dalej. Włączyłem grę jeszcze raz. Jak już jesteś zalogowany do live'a, to wszystko jest, no to się włącza cała pełna wersja. Więc fajnie, fajnie, fajnie, tylko sobie włączyłem kabel odłączyłem, bo niczego innego nie potrzebowałem, podłączyłem sobie do, tam, ten kabel do PlayStation i tak dalej, i tak dalej. Przyszedł moment jakiś czas później, mi się wydaje, że dwa, trzy tygodnie później i co? To samo. I co? I teraz za każdym razem mam się logować, do niej, żeby sobie zagrać w grę, którą mam, kupiłem i tak dalej. To jest bez sensu. To jest, to jest właśnie ten DRM, który nawet na Steamie to tak nie działa, bo na Steamie jednak jest tak i to już potwierdziłem, że jak nie masz połączenia z siecią, to jesteś jednak w stanie odpalić Steam w Strybie Offline i grać w gry, które masz na swoim koncie. No chyba, że one mają jakieś, jakieś dodatkowe, wbudowane drm Jakieś tam Uplay you albo, albo YouPlay, tak. Ale też słyszałem, że tam Uplay jest ten. Zresztą, za rodziny mam ten problem, że jakby nie mam z tym problemu, bo na Originie mam tylko kilka gier, które gram, które i tak wymagają tego, żebym był połączony. Nie no ja, ja Battlefieldy, więc... Nie jestem w stanie zrozumieć, niestety mój mój konsolowy mózg najwidoczniej jest za mały, e, idei odpalania Battlefielda przez przeglądarkę. No to jest, wiesz to... Znaczy, bo to jest ten cały twój battle log, który jednocześnie jest, nie wiem, całym takim... No, jak, jak nazwa wskazuje, dziennikiem twoim i tam te wszystkie statystyki są... No, jakby to ma sens... Że policją na taką odwiznę. Z drugiej strony, ja sobie czasami mogę wejść na te, na Battleloga i tam się zalogować nawet na komputerze, na którym nie mam oricana zainstalowanego, i tam sobie pewne rzeczy posprawdzać, zobaczyć, jak tam gracze grają, wiesz, jakby. Nie no, to wszystko tu absolutnie jak najbardziej bez problemu, ale ja nie rozumiem, czemu y, wyszukiwanie serwerów i, i odpalanie gry tak. samej sobie nie ma z poziomu gry, tylko musisz to robić nie, nie wiem, Która odpala. Ja po prostu ja o tym mówię, nie ja, wiesz, to nie miesz, rzec... z komputera, To ja spoko, jasne. Przecież to całkiem się działa w Batkompony 2, więc nie wiem z tego zrezygnowali, no ale to już jakby przestało mieć znaczenie, no bo to było w Battlefield 3. Nie. Można powiedzieć, że zdało egzamin, bo jakoś ludzie, nie wiem, nie, nie, nie rwią szat. Może o tym mówią, ale to jest, to jest to wszystko. No i teraz jest Battlefield 4 jakby to już, to już jest tak bardzo marginalne. I jak tak naprawdę jak grasz, no nie, no to, to, jest, to jest to, że jak już się zalogujesz przez Origina, to ten klient Origina, który jest tak paskudny i tak w ogóle, w porównaniu do Steam'a wygląda jak, try, jak jak, jak znaczy, stary wie, gadu gadu, jeszcze taki, wiesz, wie, wiesz coś, lata dziewięćdziesiąte. Co co Dla mnie, z mojego punktu widzenia, bo kilka razy już mi to spotkało, że e, chcesz sobie pograć, nie masz 40 minut czy pół godzinki, to nasz czas na aktualizację. Okej. Okay. Nie odpalisz nic, dopóki nie zrobisz aktualizację, Przeczekaj swoje, włączyła się aktualizacja, odpalasz tego Battlefielda, łup, Aktualizacja klienta przeglądarkowego To loga. jest pikuś, no, Ten chętny jest jeszcze najmniejszy. I potem BUB, potem kolejne jakieś tam. I, i, I czasami z tego Ale mówisz, że tak tego nie było na konsolach. No, no na konsolach jest już tak. Na konsolach wiesz, na konsolach, nie? wiesz odkąd, odkąd ty, ty akurat nie byłeś nigdy takim stałym uży, użytkownikiem abonamentu PS Plusa. Tak, no ja ale odkąd, ktle. no właśnie, to ja zapomniałem o tym, że są jakiekolwiek pacze, ściągnięcia, czegokolwiek w ogóle wiesz. To już wszystko hmm. robiłem, jak nie było w domu, więc. Znaczy ja ja, akurat... ja jestem taki przerażliwiony, że, i to jest uzasadnione, że czasami pacze psują pewne rzeczy. I tylko ty ludzie decydujesz te... o to prześciągnąć. Tak, no i ludzie mieli na przykład problemy. Zresztą ja mam w ogóle taki test, test gry robię, że odpalam grę bez podłączenia do internetu, sprawdzić czy po prostu, na, na jakoś funkcjonuje. Czy można w ogóle ja. Znaczy nie wiem, że przejść od razu, nie? Ale czy możesz po prostu grać? Nie, że się okaże, że po prostu gra chodzi tam przez pierwsze pięć minut, a później się coś wywala, jest jakiś krytyczny błąd. I na szczęście może sobie ściągnąć a który to wszystko naprawi, no ale No, stary, no dla mnie to gra powinna być produktem skończonym już w momencie, kiedy kupujesz płytkę, ewentualne patrzę, okej, okay, ja, ja ja akceptuję, ja jest ściany, ja zjeściony, zainstaluję, ale jak na przykład zawsze ten, tak sobie myślę, że za te 20 lat chciałbym jakieś te gry odpalić, no nie, bo to gdzieś tam, gdzieś w, y, myślisz o tym, no nie, że no czemu nie, no w końcu skoro gier nie sprzedaję, w końcu je trzymam, one tworzą taką bibliotekę, taką kolekcję, to chyba dlatego, że kiedyś chciałbym sobie do nich wrócić, może nie od razu, nie może nie dziś, nie może za rok, może za pięć lat, ale czemu nie? Zrobić sobie na przykład taki maraton Gears of War yy, ze znajomymi, no czemu nie? I to jest, i, i, i, ja chcę mieć to możliwość, ja nie chcę, żeby się okazało, że na przykład tego nie mogę zrobić. Więc, no ale na szczęście, no póki co, jeszcze, jeszcze, jeszcze jakiejś takiej tragedii nie ma, no ale jak jak sobie pomyślisz, że z tymi nowymi konsolami tam wszystko coś ciągle coś wywala, jakieś patchy są potrzebne, coś jest jeszcze niedopracowane do końca, no to możesz się martwić. Trochę to jest straszne. Mm -hmm. Trochę. Mm -hmm. Tak coraz mm -hmm. bardziej trochę. Mm -hmm. A z tym, że na przykład Xboxa 1 nie ma w Polsce, to tak jakoś smutność jest? Wcale, ja mi tego tak nie chcę kupować, więc właściwie mi to zwisa, ale... Ale sami... są, wiesz, ci ludzie, którzy walczyli o Xbox nie, Live w Polsce. Jest to tak, że po raz kolejny jakaś korporacja pokazuje nam wyciągnięty palec. Oczywiście ja wiem, że są dwa rodzaje tłumaczenia, że z jednej strony to dobrze, bo oni się skupili na tych najsilniejszych rynkach i właściwie jak go wprowadzą do Polski, to wtedy już będzie dużo gier i w ogóle będzie fajniej, ponieważ teraz kupiłem sobie PS4, to za rok wtedy będą mógł kupić Xboxa. Nie wiem, ja, ja, ja nie ulegam takiego wytłumaczenia. Zwłaszcza, że dla mnie to pokazuje generalną politykę w stosunku do naszego kraju. I tak jak była wielka akcja, też live po polsku i chcemy live i tak dalej i Microsoft łaskawie się zgodził na, na, na, na zrobienie tego, to teraz jeżeli będzie kwestia jakichś dodatkowych usług czy właśnie dostępności oprogramowania i tak dalej i tym podobne, to w przypadku nowej konsoli znowu mogą być problemy. Ale wiesz co, ja ostatnio analizowałem sobie to wszystko i doszedłem do wniosku, że Xbox Live Polski czy Polski Live no więcej złego niż dobrego, bo y, do pewnego momentu to nie było tak, że ty nie mogłeś grać live'a. Po prostu to się traktowało z przymierzeniem oka. No ludzie znaleźli sobie sposób. Jak komuś zależało, to się rejestrował gdzieś na zagranicę i jakby jak ktoś miał grać, to wiedział, jak to ma zrobić. Y, nie było problemu z kupowaniem y, za gier. No to tam, jakieś tam, jakby to wszystko działało, ale to była jakby szara strefa, ale taka szara strefa nie życi zaraz skarbówka gdzieś ścignie, bo masz, bo masz live, a nie jesteś tym. No wiesz o co mi chodzi. No uh -huh. Po prostu, że to było coś, co działało, co nie było. I nagle się okazało, że musi być ten polski live. Ja, ja to rozumiem, bo to, bo to taka była absurdalna sytuacja. Nawet y, y, po części no nie myślałem, że, że to gdzieś ma jakieś takie szczytne idee. No ale później jak się okazało, że przez to, że nagle z tej tych sobie trzeba, to trzeba było to robić oficjalnie, były potrzebne licencje, duperele, srele, no to tak, tak to musi działać, nie? No, oni muszą być teraz oficjalnie na polskim rynku, to okazuje się, że to jest produkt no, nieprzystający do tego, co mają ludzie za granicą. Nie? I nagle się okazuje, że ludzie płaczą, że mają tego lewa, jest gorzej niż jak było wcześniej. I okazało się, że po prostu cała ta akcja doprowadziła do tego, że tak naprawdę od tamtego czasu pozycja Xboxa yy, wiesz, w Polsce ona nadal jest duża ze względu na, to, na łatwą e, przeróbkę, jeszcze tak wrażę, ale generalnie wszystko, co było wcześniej związane z, tym pro, z tą promocją, z marketingiem, z tą silną pozycją e, e, tej konsoli nie wiem, w mediach, taki, taki pozytywny wizerunek, te Xbox Fandeje, o, o których nieraz wspominałem, uh -huh. że to wszystko nagle ucichło, zginęło. I tak naprawdę jedynym tym produktem, który się sprzedaje i przynosi kasę, pewnie Microsoft Polska, to jest Kinect bo to kupują ludzie, którzy nie są zainteresowani właśnie przynajmniej konsoli, czy tam cz czegokolwiek innego, albo live'em specjalnie, bo jak kupujesz kina, to go stawiasz razem z konsolą, przy telewizorem, masz kilka tych gier, który, którymi grasz właśnie przy śledziku ze znajomymi i to jest to. A live, polski live moim zdaniem wprowadził no niestety coś, co się stało. I jakby teraz płakali, że nie, no musimy mieć konsolę Xboxa i co? No i okazałoby się, że Microsoft kilka sztuk gdzieś tam przygotował i byłby płacz, że jest tak mało i w ogóle zawsze, no nigdy nie, nie, nie, nie możesz doprowadzić do takiej sytuacji optymalnej, no. Wiesz, rzeczywistość jest taka, że i tak źle, i tak niedobrze. To, hmm. gdyby to, że Sony zrobiło premierę w Polsce i na całym świecie za wyjątkiem w Japonii, to też słyszałem głosy, że to hamstwo, że oni mogli sobie odpuścić, a nie tam, że po pięć konsol na sklep, czy w ogóle to jest nie fair i tam podobne. To, że Microsoft nie zrobił konsoli, też jest źle. Więc i tak wszystkim się nie dogodzi i po prostu jest jak jest. Ja i tak bym Polsce nie kupował, mhm. mm, więc właściwie to, że jego nie ma w Polsce mi trochę powiewa. Tak. Natomiast to, że ani na jedną, ani na drugą konsolę nie ma za dużo gier, to jest dużo większy problem. No, to prawda. I, I na koniec w takim razie E, hacker Shenyu. Shen, shen, shen, jak to się mówi? Shenyu? Zaraz sobie sprawdzę. Tylko przerwę na klamę. <grym> Możesz powiedzieć, haker Tomek. No, ale haker <grym> Shenyu. No, stwierdził, że takim wydarzeniem roku jest upadek konsolowca. Tak, tutaj absolutnie <grym> popieram. <grym> Tak, jest... ja bym jeszcze powiedział, że dodałbym i w poprzednim roku, jeśli to było w poprzednim roku, bo kto wie, też bo to też jakiś czas temu. I konsolowiska bo był taki serwis, nie wiem czy kojarzysz. Neogo e, no chyba był taki serwis, który już nie istnieje, ale to był, dlatego, że chyba był związany z. Ach, no, tak, oczywiście. No... Go było związane z tak, No. Tak, I NeoGo tak. nie ma. No go miał wyjątkowo. No go i no, mieli wyjątkowo oryginalną forum. Nie wiem, czy to też chyba już parę lat minęło. Tak, tak odczuwam, że parę lat minęło. Pożegnaliśmy Game Cornera. Jeszcze kiedyś taki był service, który bardzo krótko istniał. What to play TV. A czy są tutaj, co pamiętają Game Hota? Jakby, ale... no, ja to tylko tak mówię, że każdy rok jakby przynosi też oprócz tych wszystkich pozytywnych informacji też te smutne. Nie? No ale ja wiem, że akad zawsze jest tak, że, że ci ludzie nie giną, w sensie nie znikają. Znajdują po prostu się w innych różnych miejscach i, i, i wiem, że na przykład chłopaków yy, z konsolowca można oglądać, słuchać właściwie w innych tych, chociaż. Ostatnio gdzieś tam piszą jakieś teksty smutne na temat podcastu, więc te, co tam. to co tam właśnie. Te... Powinieneś, powinieneś tego nie czytać. Nie Nie, na ja to, koniec, nie? Bo to wspomniałem. Było mnie. Pozdrawiamy Tomka. Eee... Tak, pozdrawiamy Tomka. Ja myślę, że naj, najbardziej istotnym wydarzeniem, najistotniejszym wydarzeniem w ogóle roku, to jest to, że Chodorkowski jest na wolności. Ja mam inne, słuchaj. No, słuchaj. Tegoroczne. Kolejna rocznica Fantasmagierii. No, ale to dopiero będzie za miesiąc. Nie, no chodzi mi o, o, o poprzednią, aktualną, tegoroczną. A no tak, no tak. Ale widzisz, no ty jesteś jedną z tych osób, które pamiętają, co się wydarzyło na początku roku. No właśnie. Bo to ja, no tak to, tak, to był styczeń? Tak, 30 stycznia. Ja czas tak strasznie szybko leci, jajku. Mhm. Jest to aż przerażające. Dokładnie, więc ja proponuję, żebyśmy teraz, w takim razie, jakimś... nie będzie w co ostatnio grałeś. Bo to przełożymy sobie dostępnego odcinka, To jest taki świąteczny, taki luźniejszy odcinek. No, jednak... Dzwoneczki w tle, jeśli ich nie słyszycie, to znaczy, że, że, że trzeba nie... głośniej zrobić. Że do was za nią nie przyjdzie. Ja tutaj nie to wiem, czy ruzga. będzie ten dźwięk. O. Połamałem się upadkiem. Tak, tak. Zakurzyłem tutaj okruchami Teraz powinieneś kichnąć ze względu Wszystkim na świanko. słuchaczom składam najserdeczniejsze życzenia. Wielu wspaniałych gier pod choinkę wyrozumiałości ze strony rodziny, kiedy spędzacie czas bez nami, albo w pełni po prostu oddając się swojej ulubionej rozrywce, żeby pamiętać też o tym, żeby znaleźć czas na dobrą książkę, dobry film z Bollywoodu na przykład. I o ile właśnie już teraz nie będę mówił, co, co czytam, to, to powiem, że są, są dwie książki, które mam teraz na tapecie. Jedna to jest... I to jest może nawet dobry pomysł na, na prezent pod choinkę. Jeśli ktoś na przykład nie chce kupować gry. Andrzej Filipiuk, i za o za te o, to po, disclaimer. Za re reklamy nie dostałem ani grosza. Andrzej Filipiuk, e, cesarska manierka, rewelacyjny zbior tak Czy to jest tak coś nowego? To jest od nowe opowiadania Filipiuk. Ja mówię rewelacyjny tak troszeczkę na wyrost, ale ja lubię, ja lubię tego człowieka. on jest bardzo on on Zawsze. Jest, on jest. Nie wiem czy słyszałeś go w radiu kiedyś, lecz w sensie, żeby słyszeć jego głos. Nie, chyba nie. Mówi takim głosem bardzo spokojnym, bardzo cicho i takim troszeczkę. I powiem ci, że ja tak sobie marzę, że jak ja bym z nim prowadził, to mówię, panie Andrzeju, to widzę, że trochę za dużo kawy, no nie? To trzeba przystopować troszeczkę z kofeiną, no nie? Bo on taki jest spokojny, a on jeszcze do tego podchodzi, do, do pisania, jak kurtownik, nie? Bo to jest jego praca i zawsze go gdzieś o tą, tą wenę pytają, no nie? To tak odpowiada, jakby po prostu był kowalem, no nie? Kowal, który potrzebuje, albo szef, który potrzebuje będę no nie, no po prostu siedzi i robi, nie? Jest on rzemieślnikiem. Ma, on czasami naprawdę ma bardzo wyjątkowe pomysły, bo zarówno to, co się pojawiało w cyklu Jakuba Wędrowicza, tak. tam niektóre, niektóre te, te, te, te pomysły na nawiązanie, zaczyna na, na zawiązanie fabuły w opowiadaniach, były naprawdę doskonałe. Tak samo jak nie wiem, czy czytałeś to zbiór opowiadań, gotuj z papieżem. O nie, nie, nie, nie znam. Było nie znam Gotuj człowieka. z papieżem yy, i tam tamten typułowe odgładanie. Wędrowicza. Nie, nie, Gotuj z papieżem to było jako luźne, luźne Mam nadzieję, że nie mylę. Nie, no to kurczęta. gotuj z papieżem to też panie, żeś pan wymyślił. Gold... Nie, no gotuj z papieżem. Ale to kto to napisał? No wydaje mi się, że Filipek właśnie. Bo nie, on kilka. Nie, nie grów, to tam mówisz świek yy, Jakub chyba. Nie, nie, wydaje mi się, że z papieżem i Jakiś ćwiek. Ojejku, ale to pomyłka. To przepraszam. No jaka nie. pomyłka, panie, żeś pan normalnie jest z dwóch różnych tych. Absolutnie nie, ale to. Yy, yy. I wiem, czemu się pomylił, bo ja czytałem te książki bardzo blisko siebie, yy, a mówię o Goty z papieżem i chyba był szef drzew. Pili piłka miałeś w lewej ręce, ćwieka w prawej. Tak, naraz, I Lewym okiem czytałem pilipiłka, prawym okiem czytałem. Ale propos oka, ta kładka Goty z papieżem, ma ładne oko przybite na bidet. Tak, to, to, to, to, to też takie dosyć luźne, luźne opowiadania. Hmm. Że w ogóle opowiadania zauważyłem, to jest taki, taki trend wśród niektórych e, pisarzy, po prostu mają pomysły na takie drobne opowiadania, ale nie mogą z tego zrobić jakiejś większej powieści, e, bo na przykład kojarzy że przynajmniej jedną czytałem e, część, e, pierwszą Pewnie część kłamcy. kłamcy. Tak, i ja to też jest w formie opowiadań. A, ja czytałem wszystkie części Kłamcy, których były chyba trzy, strzelam, że trzy albo cztery, nie pamiętam, i o tyle, ile mi się bardzo podobały za wyjątkiem ostatniej książki pozostałe, czy nie pamiętam, czy to były dwie, czy trzy, bardzo mi się podobały. Nie, to więcej, to tak, czwarta część wyszła część, Czyli trzy części, trzy części kłamcy mi się bardzo podobały, a czwarta część kłamców była dla mnie absolutnie całkowicie ogromnym rozczarowaniem bo ona zamykała całą tą, całą tą sagę wielkie tak. słowo dla czterech książek ale, ale absolutnie była to rozczarowaniem a teraz już skojarzyłem, mi się pomyliło, bo ja czytałem bardzo blisko siebie Rzeźnika Drzew, Pili Piłka to były też tak, tak, opowiadań tak. i właśnie Gotuj z Papieżem, które też było zbiorą opowiadań, a ponieważ one były w podobnym tonie i guście, to pewnie dlatego mi się Przecież ja bardzo lubię to, yy, właśnie te, te światy Pili bo tak tak nawet tak zauważyłem określa te, te miejsca, te akcje tych, tych, bo one są po pogranicza takiej fantastyki, ale takiej lekkiej, ale tak, one są tak, też tak, bardzo bo... ciepłe, takie, takie sympatyczne, bo on jest, to jest w ogóle konserwatysta, wiesz, i on, on w ogóle się wywozi chyba z nowej prawicy, więc pff, można mu przy, on, pewnie przypisać poglądy Janusza korwina Mikę, więc jakby ci jego bohaterowie są właśnie tacy trochę naznaczeni tym myśleniem, ale to, nie mówię o tym, że to jest złe, czy, czy nie, ale to po prostu się czuje, a ten <laughs> świat jest właśnie tak, bo on wiesz, on, wiesz, musisz być zaradny i tak dalej, że państwo to, to naprawdę to jest to jest e, tak Cysta na Twoim tym, albo jakiś wrzut, no nie? który po prostu ci. No, absolutnie się... masz rację, on występował w y, ramach Unii Polityki Realnej. Słynny e, krawat e, ma tam gdzieś w dzieleń Tak, tak. Z wyborów do Parlamentu Europejskiego występował właśnie z Unii Polityki Realnej. Tak, i, ale ja go po prostu lubię, bo te opowiadania one, one nie są jakoś tam. Y, najlepsze, jakie czytałem, bo to, to, to nie o to chodzi, ale po prostu one bardzo... Dobrze, się, się bardzo, wie, bardzo dobrze, dobrze lekko, czyta. przyjemnie czyta. one przykład, mają podobała... naprawdę niektóre fajne pomysły i też humoru czasami jest całkiem niezły. Nie? Jest... Mi się bardzo podobała książka, bo to było nie opowiadanie zbior opowiadań, tylko jedna historia, czyli Dzień Wskrzeszenia, czy tam Operacja hmm, Wskrzeszenia. Tak, to tak. też było bardzo fajne, takie koncepcyjne właśnie napisane no ten rzeźnik drzew, no generalnie warto czytać. No, on bardzo to, dużo ma tych książek tych... też warto czytać. Tak. Bo generalnie czytajmy polską tak, tak. literaturę. Bo no. Ja ostatnio Polskie byłem tak właśnie. Ory. I druga książka, tak pod choinkę, to tak polecam. Krew pod i łzy. I to jest coś Taki z... Oryginalny z tytuł, jak pod choinkę. <laughs> no, a w ogóle się dzieje w Częstochowie, więc tutaj jakby <laughs> re reklama miejsca. No Może to będzie jak udana Brauna, że później wszyscy będą przyjeżdżać do Częstochowa, żeby odwiedzić te miejsca. I ja byłem niedawno na spotkaniu z autorką, ale to było organizowane przez, przez ludzi, którzy jakby szukają przestrzeni Częstochowy w książkach, w literaturze i prowadzący, który całkowicie zdominował y, y, tę rozmowę, no fantastycznie wybierałem fragmenty i je interpretował I nawet mi się wydaje, że ta autorka sobie nie zdawała sprawy, jak, jak niesamowite rzeczy napisała i to, co na przykład ona myślała, że napisała na poważnie to to, trochę wyciągnąć jako fantastyczny pasj, żeby był jakiś humor. I powiem Ci tak, że jak widzisz, no nie, jak, jakby, jakby otwierają ci tacy ludzie, otwierają ci oczy i wiesz, jak czytasz no i zaczynasz patrzeć na to właśnie z ich perspektywy albo yy, korzystając z ich interpretacji, czasami książka, którą już raz na przykład czytałeś, jak czytałeś ją drugi raz albo pierwszy raz, ale na przykład, no, mając pewną wiedzę, to jest pewna bajka, więc to się bardzo ciekawie, że ta krew pod i łzy, taki troszeczkę horror, ja bym nie powiedział, że w stylu Dana Browna, ale wiadomo, że to jest, akcja toczy się też między innymi na Jasnej Górze i to jest wszystko ala yy, Imię Róży, czy nie wiem, jakieś, nie wiem, szatani tam Ale są. z tego, co widzę, to jest debiut literacji. Debiut, debiut, Pamiętajmy. młoda Carl, pisarka. Karla Mori, jeżeli to Mori można, tak to się poszukiło. A z drugiej strony, to, to, to jest, ja jeszcze dorzucę książeczkę, ja ostatnio wróciłem do swojego romansu z kryminałem e, za sprawą kryminału norweskiego, czy tam skandynawskiego, tak. czyli Joe Nesbo. No, a to powiedz mi, którą książkę przeczytałeś. Wiesz się? Co, y, zaczęło się od tego, że przesłuchałem sobie audiobook. Karluchy, może? Karluchy. A, świetnie I zrealizowany. on jest tak po prostu zrealizowany, że. że, że zrywa... Sama książka, ci, że sama intryga taka jest, wiesz? Jest tak okej. Okay. No, gruby mi jest, trochę jest... niźmi szyta, wiesz, takie. No, no bajdu. Tak to... Ale po prostu to, co audioteka nie, z niektórymi książkami robi, wydając je właśnie w formie tego słowiska, czapki z głów. No to absolutnie, absolutnie warto. A teraz czytam. Eee, ojejku, jak ta książka się nazywa? Czerwone gardło chyba? Czerw no wiem, o co się chodzi. Generalnie też no, kryminał też z naszym dzielnym yy, harem Hule. Tak. Eee, no i to, to po prostu wiesz, no kryminał, tak? Co można dużo mówić? Mi się go, to dobrze czyta, intryga jest taka, jaka jest, yy, raczej interesująca. Yy... Ja sobie tutaj wklikałem. Yy, tak, dobrze powiedziałeś. Czy ja ja, ja tę okaz książkę czytałem i yy, bo tam jest, ja, ja słyszałem, ja, ja do końca właśnie nie, nie, nie siedzę, bo tych książek z tym Harry Ule jest kilka. Jest jakby to, dużo w ogóle. Tylko problem jest taki, że tam jest jakaś trylogia, która w ogóle w Polsce została odwrotnie w ogóle wydana. Więc może się w ogóle poznać od jakby zamiast no, Harry młodszy, Harry starszy, Harry najstarszy, co? Ja wiesz, pamiętam Harry najstarszy jak, właśnie, Harry... jak byłem w Empiku i przeglądałem e, e, książki, to one były tak ładnie na jednej kupie ułożone, no i ja wziąłem jedną książkę, zobaczyłem, co tam jest to napisane, patrząc wziąłem drugą i było napisane po wydarzeniach z tam Sydney. historii, w, czy tam właśnie po wydarzeniach z Sydney Harry nie mógł się pozbierać, czyli, czyli To jest drugi no to jest, to jest, tego to jest problem leży. tym, że, że, że to czerwone gardło cały czas nawiązuje do tego, co się wydarzyło w Sydney. I to jest trochę takie, Z jednej strony okej, okay, nie, bo nie musisz nawet znać, no to Znaczy, bo nawet w Karluchach są nawiązani i to takie Ta, silne. Ale, ale, mu, ale... ale mówisz, kurde, no dobra, super, no nie, ale y, y, tylko mnie zdradźcie przypadkiem tego, co się wydarzy w tym Sydney. Ale to też jest tak, że później jak czytasz to Sydney, to mi się jednak wydaje, że... że znaczy, to... mi, się, mi się wydaje, że Karluchy... Znaczy, ja nie czytałem tego, co się wydarzyło w Sydney, ale Karoluchy chyba tak wprost <śmiech> powiedziały mi, co Ta, to nie No tak, dokładnie, no się. <śmiech> znaczy, zresztą... ja tak, że mnie... Y, mnie na przykład przekonał, bo to też jest na podstawie książki John Edbro, Headhunters, film. Jeśli by ktoś na przykład miał straszne problemy z, z czytaniem, to film Headhunters jest to jest adaptacja właśnie powieści pod tym samym tytułem i to się świetnie ogląda. To jest, tylko że wiadomo, że to jest film troszeczkę z innym rzemiosłem niż Hollywood, ale tam między innymi gra aktor, który, pod, który jest Gra o Tron, jak się nazywa ten bez ręki, bez dłoni? Okej. Okay, y może, może, e, może, to jest spoiler. No, brat Kersey. Jak się Jamie, Jamie, Jamie. Ach, Jamie, okej. Okay. Jamie e, nie mam ma pojęcia, tron. jak się ten aktor nazywa. No, widzisz, ja jestem też taki, że, że, że Na z pamięć, z ale świetny w ogóle jest. Bardzo fajnie się to ogląda. Jest, jest jeden z tych filmów właśnie, które, które czasami człowiek, no, możesz przejść koło nich zupełnie obojętnie, bo to traktujesz, a no, to film gdzieś tam Skandynawicy oni biedzą o filmy, Hollywood czy ewentualnie Bollywood, nie? Proszę. Tak. Jamie nazywa się Nikolaj Koster Waldau, czy tam Waldo. to brzmi jak ten... Tak. Więc taka ciekawostka. A co do filmów, to jeszcze ja. To na YouTube jest dostępne chyba w całości. Nawet zapoznałem się z czymś, co chłopaki z masy kultury pozdrawiam, jakiś czas temu polecali, czyli z Danger 5. A, tak. Tak, tak, tak, tak. A no się pamięci, że ja ogląłem i to było modne, tylko że jak ja pierwszy raz obejrzałem Danger 5, to to był zlepek taki yy, z tego, co później zostało jednak przedstawione jako taki serial, nie? że te, te odcinki są naprawdę długie. Ja, ja, ja się strasznie napaliłem, ale wtedy to, to było dostępne tylko, tylko fragmenty i ten humor wiesz, to wiesz, to, to, to trzeba zobaczyć. Tak, Danger 5, jeśli ktoś nigdy nie widział, a, a ma takie specyficzne poczucie humoru, to i to przypominało takie stare niemieckie, chyba komedie. E, jako że dwie, jedna to był western. E, I to się w polskiej wersji nazywało mhm. o o że tak. tak. I był też no, podobnymi aktorami, w podobnym stylu robiony film na modłę Treka. Mhm. Mhm. Tak, tak. A jutro idę do kina, szaleństwo. I oczywiście, trzymając dawną pasę, również na film dla dzieci, czyli idziemy zobaczyć Frozen. No to pozdrawiam Twój portfel. <śmiech> Dokładnie tak Pamiętaj, samo. Żeby Już, coś, bilety, żeby przemycić wiesz, popcorn. wiesz. To... Zaryfowałem bilety 80 zł za dziecko i dwie osoby dorosłe. Po prostu szaleństwo. To a ktoś mówi, że, mówi, że cię to gry na, na rękach drogi. gdzieś tam Cię wnoszą. Słuchaj, no, a tak. ludzie mówią, że gry są drogie. Wiesz, gry na całe życie. Taki film obejrzy, zapomnisz. <śmiech> Dzięki, dzięki Piotrze tutaj za nagranie tego świątecznego odcinka. Nie wiem, chcesz jeszcze jakieś życzenia, bo tak ja tutaj się podziwiałem opłatkiem, złożyłem życzenia tej jeszcze stworzę w takim razie wirtualny dźwięk umanego opłatka. Tak, Ja jestem duży i mam brodę, to mogę tylko powiedzieć ho, ho, ho. Wesołych świąt. Dzięki i pamiętajcie, żeby nas wiedzieć na naszej stronie www.fantasmagieria.net wypełnić ankietę, wejść na Facebooka, polubić, polecić z nami. Do usłyszenia już. W tym momencie mi się wydaje, że w nowym roku, więc do siego roku. Pozostałych świąt do siego roku.